Cześć, witajcie w 57 odcinku podcastu Nierkowcy, ja jestem Piotrek Zaworowski, a dzisiaj ze mną w studiu mamy specjalnego gościa, jest nim Kuba, Może się przedstawić sam, bo tak będzie wygodniej. Cześć, serwus, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, nazywam się Kuba Karaś, ale w internecie jestem jako Pan Kubaka, prowadzę kanał na YouTube, współpracuję z FilmWebem, Ubisoftem i, i czasem pomagam mamie wnosić zakupy. O to ostatnie, to najważniejsze. To znaczy w sumie nie czasem, zawsze. No ale to wiesz, to jest najważniejsza funkcja, nie? Ja wiem, wiem. No, no to tutaj widzicie. Kuba dzisiaj będzie opowiadał o tym O skomie. zakupach, o robieniu zakupów. I, I o zakupach, tak, o zakupach. <laughs> ale oczywiście nie jestem sam tu z Kubą, bo jest oczywiście jeszcze. Ania Rodala. No okay. hej. I Dominik Kowalski. Dobry wieczór. Um, być może wpadnie Diana, nie wiemy czy wpadnie, w sensie... Lotem może koszącym. Tak, może nie. Lotem koszącym niczym na airshow, oh, który wow. dzisiaj miał miejsce. Musiałem to powiedzieć, przepraszam. <grym> <grym> Dobra, słuchajcie, to jako, że w tym tygodniu e, poprzednim, który, który był, e, odbywał się Gamescom i Kuba na nim był, to trochę porozmawiamy sobie właśnie o, o tych wszystkich targach, gierkach, które się tam pojawiły, informacjach. I, I właściwie tyle, tak? To, to będzie... Tyle nie? to, aż w sumie tyle. Tak naprawdę pamiętajmy, że Gamescom to największe targi growe na świecie. No, to prawda. W sensie na pewno w Europie, nie? Nie, na ja świecie nie... nawet. Są dużo większe od 3 Są dużo większe od 3 a i od takiej Games Show, tak? Wydaje mi się, że też. Generalnie, tak jak słyszałem z znajomymi, którzy jeździli po tych targach, mówili, że Gamescom jest zdecydowanie największy. O, no to... No to będzie o czym dadać jak najbardziej. Na pewno też większe od WGW. No tak. tak. No, dziwnym nie jest. No, ciężko nie być większym od WGW. Ale WGW jest super i ja będę bardzo kipicował o tej imprezie, naprawdę. Ponad zbliżutko fajnie jest w Warszawie. Nie, no oczywiście nikt tu nie narzeka na WGW, po prostu tam ta skala jest znacznie, znacznie większa. No ale to jest zrozumiałe, bo zjeżdżają się ludzie z całego świata. No i ja no właśnie nawet wpływ. nie powiem sobie wyobrazić, co to znaczy m, tak duża impreza, bo nigdy nie miałem okazji na taki być, ale wierzę, że nam opowiesz tutaj trochę fajnych rzeczy z tym związanych. Także. Mogę ci to tak zwizualizować prawie jak u Jakubiaka. Jak masz WGW, to wyobraź sobie 8 razy taka powierzchnia. O, to jest tak, imponujące. Tak. tak, ja bym na nodze jeździł. To dobre rozwiązanie. SOS e, jeździł na hulajnodze właśnie między halami. Tak, to jest moim zdaniem super dobre rozwiązanie. Oczywiście elektrycznej, czy zwykłej. A chyba miał zwykłą. E, to jest początkujące. Dobra. <laughs> Dobra, słuchajcie, to gamescom i typ, Kuba właśnie byłeś, to w ogóle może zaczniemy od tego, jak zacząłeś tam przebywać. Wiesz, wszedłeś na halę i pierwsza rzecz, na którą skupiłeś w ogóle, wiesz swoją atencję, że się tak wyrażę. To znaczy, to był w ogóle mój pierwszy gamescom, więc tak naprawdę nie wiedziałem, na czym zawiesić oczy na początku, ale mieliśmy okazję zobaczyć te hale, zanim zostały zbudowane do końca, bowiem e, jako FilmWeb zostaliśmy zaproszeni na pokaz Call of Duty, zanim ruszyła ta beta. W zasadzie jako pierwsi mogliśmy zobaczyć tę grę w multiplayerze. I no, miałem okazję zobaczyć, jak te hale były budowane. No to słuchajcie, to niesamowity postęp. Jak... Ja myślałem, że nie wyrobią się, że to będzie taka typowa polska robota, gdzie przyjdziemy następnego dnia i wszystko jeszcze będą deski, będą leżały gwoździe, a w Trymiga w zasadzie uprzątnęli. Nie pamiętam, jaka tam jest powierzchnia tych hal, ale jest przeogromna. Tak naprawdę, jak spojrzałem później na statystyki w zegarku i w telefonie, to średnio dziennie robiliśmy 10, czasem 16 km na nogach Ogromna przestrzeń, masa, masa gier, no robi to ogromne wrażenie i tak jak, mów tak jak już wspominałem, to są największe targi growe, które niesłusznie są trochę bagatelizowane i nazywane takim gorszym metrzy. 3 a gorszym może tylko pod tym względem, że nie ma tyle zapowiedzi i tyle przełomowych nowości, ale zdecydowanie to są te targi, kiedy w to wszystko co zapowiedzą na e pokażą wam trailery, to tutaj możecie w większość tych tytułów zagrać więc uważam, że to jest akurat dużo, dużo lepsze w tym wypadku. No i myślę, że każdy, kto nazywa się graczem, powinien chociaż raz pojechać na taki Gamescom. Jest mhm. tak smutno, że słyszeć. nie mogłam pojechać w tym roku, naprawdę. Ale w przyszłym roku muszę się z Kubą umówić i wtedy ja całą ekipą wyruszyć. A, a czy do tej ekipy zapraszasz też nas, czy nie? Nie wiem, może was walizkę zmieszczę. Ja, ja się na pewno zmieścę. Piątka poskładam że na trzy razy. Ja marzę Games ale kiedyś u nas był na odcinku Tomek Doktorski twierdził, że jeżeli nie jesteś jakimś tam uber youtuberem i w ogóle nie masz jakichś kontaktów, Nie było się, to tak się spot, stało. to nie warto. Ja tak, chciałem jak to tak jest. Jak po 5 godzin, żeby w coś zagrać. Mhm. W Mario Odyssey czekali 5 godzin w tym roku, żeby w kolejce żeby grać. Ale to były ale tylko to... te same prasowe wejścia, czy już mówisz o tym, jak normalnie ludzie zostali? Konsumencka. Nie, nie, ludzie normalnie przychodzili z krzesełkami i czekali po 5-6 godzin. No oczywiście były też gry, na które się mniej czekało, ale akurat te hity największe no to były strogie kolejki. Hmm. No właśnie, i. No trochę nas to martwi, no ale to chyba jest nieuniknione. Zresztą, jejku, nawet jak, do tego WGW nawiązaliśmy, tam też są kolejki, gdyby nie ten taki dzień medialny, to też mało byśmy wtedy zobaczyli, tak naprawdę, poprzednim razem. Bo potem była tak, masakra, no to... więc. Tylko na mniejszą dokładnie, skalę. Dokładnie, to wystarczy to, jest, tak? to sobie przełożyć po prostu na Gamescom. Tylko w skalę razy razy 8. 10 dziesięć. No, albo, albo 8, albo osiem, no dokładnie. Ale to powiedz, czy, czy zniechęcasz takich zwykłych, każdolowych graczy, którzy po prostu chcą zobaczyć super imprezę i nie są żadną prasą, mediami i Patrząc na te tłumy, które się tam przewalają myślę, że nic nie potrafi zniechęcić osoby, która jest wystarczająco zawzięta. I odpowiednio też przygotowana. Na Gamescom można wnosić własne jedzenie, własne picie, własne stołek, super. żeby usiąść i czekać. Zresztą firmy już są przygotowane na to, że gracze będą siedzieli w kolejkach i czekali. I bardzo często oferują takie kartonowe siedziska, co się super sprawdza, masa osób z tym chodziła. Ja uważam, że nie ma się co zniechęcać, bo tak jak jest właśnie, będę wspominał cały czas o tym Super Mario Odyssey, bo to jest dla mnie gra, która zarządziła na tych targach. A, bo miałem w końcu okazję w nią zagrać, a ona wychodzi za jakiś czas i zagrać w nią na tyle przed premierą? Bezcenne. To też pomaga ludziom niektórym określić się, czy warto jest coś kupić. Na przykład było stoisko Sony, na którym było Uncharted Lost Legacy i tak się zastanawiam, boże, po co to stoisko? Przecież ta gra już jest w sklepach, ale tak. No jest. A, no, no to... tak, ale przecież ktoś może chcieć sprawdzić, czy warto wydać pieniądze. No i faktycznie tak jest, no, na takie targi się chodzi po to między innymi, żeby sprawdzić czy grę będzie warto kupić, ale nie tylko. Blizzard miał genialne stoisko, stoisko w zasadzie pół hali zajęli tak naprawdę A, i mój znajomy, który jest community managerem dla Hearthstone'a opowiadał mi o tym, że zrobili pierwszy taki event dla tej gry, jeszcze tego nie było, żeby tylko w jednym miejscu na świecie, czyli w tej hali na Gamescom'ie można było usiąść, zagrać partyjkę i bić się z Artasem. To był specjalny event przygotowany tylko na Gamescom i no, tego jeszcze nie było i to się na razie nie powtórzy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy akurat w takim momencie, w którym Diana do nas dołączyła. Cześć, cześć! Cześć, cześć Diana! Jak delikatnie Ma, Masz włączony recorder? Tak. Dobra, super. To, to możemy lecieć dalej. <głos> no, dokładnie tak. To była taka mała przerwa techniczna. A jeszcze spoko. nie za cicho jestem? Nie, dobrze cię słychać. Super, właśnie. <głos> Dobra, to się zastanawiam, z którą gier tu tak naprawdę dobrze. A zatnąć. jak tam hala Gwinta? Bo to mnie bardzo. O, bardzo właśnie, tam była taka zaintrygowało? Hmm. A Gwint był bodajże w tej samej hali co było PlayStation. Tak mi się wydaje. Oni mieli bardzo ładne stanowisko, chciałem powiedzieć stoisko, ale to tak dziwnie brzmi, ale ja i tak bardziej zwiedziłem to w strefie biznesowej, bo tam mieliśmy spotkanie omówione. Tam się zapoznaliśmy z nowym dodatkiem do gwinta, no ale no, mają to świetnie przygotowane i jak widziałem porównanie z zeszłego roku, w tym roku jest dużo, dużo lepiej. Hmm. Ja w ogóle czuję bardzo gwintowi, tak naprawdę, bo fajnie, że jest dodatkowa karcianka, chociaż mm. bardzo dawno grałem. Pamiętam, że jak czekaliśmy strasznie na ten dostęp do wcześniej, wcześniejszej bety, ale tak, do, do bety, no. chyba tak się naczekaliśmy długo, że w końcu nie starczyło energii, żeby pograć. A właśnie nie orientujecie się, czy teraz tam można po prostu po Bożemu zagrać ze znajomym? Bo tam, pamiętam tylko, matchmaking był dla randomowych ludzi. No, tak było. Nie, wiem, ja to nie mam jest. pojęcia. Ja się odbiłam się... od Betty Gwinta, ja potrafię tylko w Magicka grać i żadne inne karcianki. No i Hearthstone faktycznie, ale wszystkie inne karcianki to Mech. <grym> a poczekaj, Dewi, tak szybka, szybka ta przewona reklama. Chcesz kupić moje karty do, do Magica, bo ja Nie, nie chcę kupić twoich kart do Magica. Zmieniałem <grym> <grym> się, że posiadam pewną kolekcję, Jaki a nie wartości. wartości w ogóle. <grym> Baza, no, się. jak to tak można w ogóle. <grym> Przepraszam, ale nie, ja, bo ja też grałem kiedyś Magic The Gathering. Troszeczkę. No ja też, jak ale wszyscy, wiesz, tam no, w drugiej klasie liceum to było dawno temu i nieprawda. Mogę Cię zapytać tam delikatnie, tu proszę. Ale jakby to oferta jest aktualna dobrze, dziękuję słuchacze <grymne> też o tym wiedzą właśnie, ktoś chce <grymne> tu piścarte do Gwinta do, do ma. do tego, do to do, do, do ma. cena bohawcza 5 zł <grymne> dobrze, przepraszam chciałem. Nie, ale do chciałem rzeczy co, wróćmy do rzeczy, co do, co do Gwinta to o tyle wiatki bicuję na przykład Gwintowi, bo to jest jedyna karcianka, która jest na konsolach w sensie, na, przede wszystkim na Xboxie, nie? I to jest dość, dość ciekawe no że to jest nie dobra to gra, dobra. naprawdę jest dobra gra Naprawdę ona się super rozwinęła od tej wersji, A ja która A właśnie przedmiocie to w ogóle na, fajny jest ten dodatek i tak dalej, Kuba. Nie mieliśmy okazji w niego zagrać. Mieliśmy przedstawione tylko na czym będzie polegał. A bo będzie to dodatek dla pojedynczego gracza. Będzie taki A. single player. Przygoda jak, o, ciekawe. jak ciekawe. w Hearthstone'ie. Tak, hmm. trochę tak. Tutaj będzie, ponownie będą decyzje... I wybory do podjęcia Będą miały Super. one wpływ na dalszą grę Będziemy mogli na przykład kogoś wychłostać O, to, to jest Wydzo, ciekawe Tak, właśnie <grym> bardzo, bardzo Wszyscy od razu tridert, nie? <grym> <grym> bardzo byliśmy za tym rozwiązaniem, ale jakaś tak laska ustaniem? która akurat się siedziała stwierdziła, że ona ma dwa piwa i ona ma większą rację niż my No więc... Ale to była Jennefer czy Tris? To nie, laska. mówię o lasce która była tam na sali z nami A. podczas pokazu Okay, to okay. żadna z nich. <laughs> no, to jest bardzo Ale. ciekawe, bo, bo kurczę, fajnie. Ja w ogóle się cieszę, jak tryb fabularny jest teraz we wszystkim, nawet w tym Ace Combacie nowym też będzie tryb fabularny i dobrze. Naprawdę. Ja, ja to bardzo szanuję. Słuchaj, o. to jest taka moda na wpychanie fabuły do tych tercianek. No jest, jak najbardziej jest. No i Blizzard On. też to bo wow, ładnie jest z Hearthstone'em. Już nie mówiąc o tym genialnym trailerze, który wyszedł na, właśnie na GameStom'ie. A nowy czy, dodatek to przed... do Warcrafta? Nie. E, a, nowy dodatek jeszcze do Warcrafta. O, Legie, o, o tym tam Argusie całym, no. nie? O, to był dodatek, czy to był patch? Mi się wydaje, że to, to, był jest patch to jest niby patch jako Legia? patch, ale jako dodaje patch. nowy świat i... To jest Zim to co... nie jest dodatek. Piotr, jak powinieneś tego bronić, jakby grać w Wowa. A ja Były też kiedyś grałam się. w Wowa. Kto nie grał nigdy w Wowa? Ja nie grałem. Ja nie grałem. Jest. Przybijam wirtualnego uchowali żółwika. Nie, tak, Chodź. uchowali się. <laughs> bo się zasadzie mhm. rozmawiałem z kolegą o tym, bo tam mówi, o, zastanawiam się, czy nie anulować Priordera na Destiny 2, bo w sumie nie, nie, będę, nie będę miał z kim grać. A on mówi, o, on powiedział, że już nie dotyka się takich gier, bo właśnie po Wowie. Tak mi się skojarzyło, że... Musisz że... kupić na PlayStation, a nie na Xboxa. to będziesz miał z kim grać. No. A wiesz, że właśnie ja miałem już na PlayStation, anulowałem i to jestem chorym człowiekiem. Przecież ja się zamotam z tym preorderami. Nie powinienem tego robić. Bo, wiesz wiesz, wiesz, tak wiesz tak, powiem, będzie... po prostu go nie kupi, tyle. Będziesz wchodził na konto... <tup switcha> o nie! Jednak mam grę! Jednak nie anulowałem! Ojej, zabrali mi pieniądze! I mam na dwóch konsolach! Ojej! Nie, anulowałem, bo ja ten patys... Ale nie? Kurczę, na, Switcha. <śmiech> wygodny. na Switcha, nie? Kurczę, jest niewygodny. Na Switcha? Na Switcha jest Destiny 2? Nie, dobra, głupoty. <śmiech> <śmiech> Jakby było, to bym kupił. <śmiech> Wiemy. <śmiech> A właśnie, racja, racja. Nie, bo mówi... Dokończę myśl. Powiedział, że on nie jest skłonny znowu poświęcać pół życia na, na jedną grę, bo... Tam traktował to jako jak pracę. Nie wiem, jak wy tam macie do tego podejście, jako byli Powiem wam, że dzisiaj w ramach pracy domowej oglądaliśmy z Markiem wszystkie trailery z Gimskonu. I właśnie przy tym Warcraft obydwoje w czym tak siedzimy, takie ła, Diana, nie mamy czasu. Nie mamy. I to Ła taki wiecie, już się stało smutny. Bo jednak granie WoWa wymaga systematyczności bardzo mocno. To jest jak taki, praca. Takie to przedstawiał kolega, że to jest takie pół etatu, nawet trzy czwarte etatu, no, bym tak powiedział. Trochę. Co hmm. prawda przyjem, przy, zwykle przyjemniejsze od, no, od normalnej pracy, ale... No, no, ale nie płacą ci za granie w OWA, nie? Tylko ty musisz płacić. Ale Golda możesz farmić i sprzedawać? Nikt, w te od nikt ci nie był. <śmiech> Oho, ho, ho, ho, Ale sposób na <śmiech> życie, kurka wodna. Super. O Boziu. Weź a... na srogie tematy. Właśnie, a Kuba, jak <gry> jesteśmy też przy takim właśnie MMO, to Destiny 2 gdzieś tam też miało fajne stoisko, czy, czy nie? Tak, no właśnie. Destiny w ogóle Activision miało bardzo fajne stoisko, bo przywieźli w sumie tylko dwie gry, czyli Call of Duty i Destiny, ale to są dwa mocne tytuły, które mają w tym roku i Destiny też mieliśmy slot na tu, jeden mecz, jak się okazało, czyli 8 minut. Ojej. Aha. Ale dużo. Podczas którego dostaliśmy takie karteczki, o które teraz pół internetu się zabija. A nawet Marcin mi dzisiaj podesłał linka. Na eBayu kosztują 70 dolarów za jeden kod. A to jest emblem. Czy ten znaczek jakiś Tak, się. tak. Ale Ta. taki specjalny okolicznościowy gameskomowy, tak? Dokładnie tak. Bogactwo. Czyli jednak Destiny 2 będzie sukcesem, to już wiadomo. Ale Fed, FED się zajmował obsługą tych stanowisk? Czy jak a, nie wiadomo? do końca. On PR-owo zajmował się nami, ale stoiskami zajmowało się samo Activision. Aha, w ten sposób. Mhm. I patrzcie, jedni farmią Golda inni zbierają karteczki na eventach. <głos> Jak w podstawówce, ale to w ogóle takie, karteczki! Ja bym wyrzucił tę karteczkę, tak naprawdę, ale później CTSG napisał na Twitterze, że hej, może ktoś to ma, ja tak. No w sumie mam. Dzisiaj Marcin podsyła. Oh my god. Jakie to straszne jest. 70 dolarów za karteczkę. No poczekaj, poczekaj, aż wiesz, gra wyjdzie jak będziesz robił jakiś konkurs na przykład u siebie na kanale, to można to wrzucić na polski fanpage Destiny i tam nagle będziesz miał milion wyświetleń i milion subskrypcji, <laughs> bo oni to będą chcieli. Profi. Ale fakt faktem chyba rozdam to w konkursie. Jak widzę, jak, to, jak dużo to jest warte, to zrobię konkurs jakiś na to. To my ci potem podklejamy te linki tam, gdzie <laughs> trzeba. No, tak myślę, no, nie, no. że na fanpage fan Destiny jak najbardziej. No to by było dobre miejsce. No, no. Jak najbardziej. Bo wtedy dużo, dużo osób tam siedzi, bo ja z Piotrkiem Modzelewskim rozmawiałam na ten temat, że tam oni już założyli w ogóle grupę dla Anthem. Mimo, że wow. o tej grze nic nie wiadomo, tak? To tam już jest milion osób na tej grupie poświęconej Anthem kurde, friki Także da, no. ja bardzo szaluję, no są, że to komuniki no tak hajp. się buja, naprawdę. Także, nie, nie, to Piotrek <grym> mówi, że w ten fanpage Polski Destiny, to tam ludzie dyskutują o takich pierdołach, że lepiej nie mówić, nie? Więc ja uważam, że to jak najbardziej odpowiedni mhm. miejsce, żeby siedzisz wrzucić w uniwersum statuocowym i wiesz dobrze, jakie rzeczy rozbijają ludzie na drobne, więc nie odejmujmy ja tych wiem, kto strzelił, tych strzelił pierwszy, filmu. czy Han Solo, czy Gribo. Wiem, wiem. <śmiech> Chociażby. Więc każde fandom, każde komuniki ma prawo do tego, o ile się nigdy ząszać. Czy Boba Fett był kobietą? <śmiech> Moja, na LP4 na pewno tak. <śmiech> o, dobra, myślę właśnie, Kuba... Jeszcze jakie tam giereczki żeś ogrywał tak po kolei, bo, bo... W sumie sporo tak naprawdę. Niektóre sloty niestety ominąłem, no bo wypadki losowe. Czasem siedziałem do czwartej nad ranem czy w nocy. No do czwartej w każdym razie i montowałem materiał, ale, no. ale ogrywałem Alexa, czyli następcę duchowego Gotika, tylko w świecie post-apo, którym głównym surowcem jest Alex. No generalnie nie będę tutaj zbyt długo przynudzał, bo to jest gra, która wychodzi chyba już trzeci rok i byłem jako jedyny z naszej wesołej gromadki, który poszedł to ogrywać, bo zarówno Marcin, jak i Jacek, czy Kasia ogrywali to już trzy lata z rzędu, więc tak naprawdę ten tu był średnio interesujący. Czy to jak Las Guardian kiedyś wyjdzie, tak? ale nie wiadomo Trochę kiedy. Tak. Trochę Wyszedł... tak, tak samo zresztą Cuphead. O, tak, tak. też to już czwarty rok z rzędu był do ogrywania, do ogrywania, ale tu muszę powiedzieć, słuchajcie, jeśli nie macie nerwów ze stali, to nie kupujcie tej gry. O, to jest dla, dla mnie. Jest <śśrednio> w <średnio> w sensie, taki poziom trudności. No tak jest. turbo. Tak... No, nie pamiętam, kiedy w tak skończy. trudną platformówkę. Ale, Balbo, i to jest to nie, to to nie boisz, jest trudna. To jest inna. Pamiętaj, że ja Ori skończyłem tylko z czteroma zginięciami. O, To jest na poziomie trudności. Słyszałem. może się równać poziomem trudności do tego. To świetnie. Oczekiwałem tego od Cupheada, właśnie. Myślemy no, ci no. który już łzy wycierał. No. Mamy niższe, do której trafi i tak da. Piotrek? A ja chyba Jesteś też kupię Cupheada, bo mi się ta animacja tak no. bardzo podoba. Jest piękna, ale mi jedna. Ja na pewno już nie chcę gier. Ale czy to są rzeczywiście tylko mi. starcia z bosami, Bo słyszałem, że oni tam mieli wprowadzić takie normalne, platformowe elementy, a nie z. Tak, oczywiście. Tak, tak. Są, są całe plansze do przejścia. O, to super. Tak, my nawet do bossa nie dotarliśmy. O, ale istotnie to, to to, to, ta to gra trudniejsza od Orient Blind Forest? Naprawdę? No, z, jasne. 25% planszy udało nam się przejść przy trzy życia, czy cztery. A, jeżeli mieć życie klasycznie, Może tak? jakieś easy tam będzie. albo. To, to było to easy. Jest. Ojej. <laughs> Ale to teraz jest tak, że trzy życie i koniec, tak? I, tak jest... i, i restart. No, plansza od nowa. Czyli ta no, ta platformówka. To tak, tak, tak, tak. Zarąbiście. Super, to na to właśnie czytałem. Capchet jest u mnie już dawno w preorderach wrzucony. I, I będę na pewno odrywał. O, ale skoro jestem przy stanowisku, przy stoisku Microsoftu, to tutaj dwie ciekawostki, a w sumie dwa trochę zawody. Crackdown 3. Trap down 3 się mówi. No tak, to niestety tak wygląda. I nie dziwię się, że przesunęli tę datę premiery. I może jeszcze niech przesuną tak na dwa lata naprzód, albo może niech skasują Ja, ja mam lepszy projekt. pomysł, Kuba. To, to, to tego nie wydawać, jest Agents of Mayhem i to wystarczy. No właśnie, tak jak pograłem, to działa podobnie. Podobnie frame rate spada, więc... Bo to jest to sama gra, No, chyba tak. Nie, ta gra nie ma nic, tak co by przyciągnęło. Nie jest jakaś osza... oszałamiająco ładna. Gameplay jest powtórką tego, co było w poprzednich częściach, co oczywiście nie do końca jest złą rzeczą, ale jak to jest trójka tak hucznie zapowiadana, to człowiek spodziewa się czegoś więcej. A Natomiast na tej samej strefie był Players Unknown Battlegrounds. Niby na Xboxie. Niby, bo był na PC-tach. Hm. Jo, jest były buildy Xboxowe odpalone. I to wygląda na takie low pecetowe. Full HD, no. low. Grało się całkiem spoko, chociaż mapowanie przycisków na padzie jest dziwacznie rozmieszczone. A To jednak, no, widzieć to, jak gra wywala do pulpitu i widzimy Windows 10, tak. I trochę niesmak zostawiało. Jakby to nie było popklejane, że jest to Xbox, to może bym inaczej na to spojrzał, no ale... No, nawet na WGW mi ja trapy PS4 Pro. Jakby nie patrzeć, wszystkie gierki, przynajmniej większość tych gier, które gdzieś tam odrywasz, są odpalane na PC-tach i to wiemy od lat. No tak, Jak masz postawione do Xboxa, to czasami on świeci, jest podłączony niby do prądu, już tu działa, że naprawdę z tyłu gdzieś tam siedzi PC na Tak, ale to może dowodzić tego, że ta gra po prostu nie działa jeszcze na Xboxie One Xbox. I dlatego nie działa. To dopiero będzie w preview wrzucone w grudniu najprawdopodobniej. A właśnie powiedz Kuba, czy nie martwi Cię, nie wiem jak tam, ja jesteś fanem yy, tak zwanego zielonego, czyli Microsoftu i konsoli Xbox, czy nie martwi Cię to, że jest nowy sprzęt, a nie ma tytułów ekskluzywnych praktycznie, że tak naprawdę to będzie samo odświeżanie gier w tej chwili. No to właśnie, to mnie bardzo martwi, bo ja kibicuję każdej firmie, która wydaje sprzęt z konsolami mm -hmm. i gry, no, potrzebna jest konkurencja i silna przeciwwaga dla Sony i ich PlayStation, bo monopol nigdy nie jest dobry. No ale niestety, to co robi Microsoft, no uważam, że nie jest dobre. Wydają bardzo silny sprzęt, na który i tak zagramy w te tytuły albo na PC, -cie. To znaczy już nawet nie na PC. -cie. Ja się cieszę, że te gry wychodzą na PC, ale po prostu nie ma solidnych tytułów w zapowiedziach. Nie Fordza? ma okay. no. No. Ale jaki pad, Ale jaką konsolę zapowiedzieli? No właśnie o tym rozmawiamy. Mhm, że... uh -huh. no świnkowo. Ten tak. filmowy pad będzie. Ale mi się kolekcji. ten pad tak podoba, choć ja nie mogę mieć pad od Xboxa, bo ja nie umiem go obsługiwać. On jest dla mnie tak nieporęczny. To jest dużo wygodniejszy odpad od PS4, ale to jest dyskusja na inny temat. To wyciągniemy z tego jeszcze... No, kolejne. Fakt, Czytany, no. fakt, faktem, to jest ten niuans, że Microsoft ma świetny sprzęt, milion padów, nieco żyliście, ciągle są nowe pady, plus ten design tak. lab. No ja już mam dwie limitowanki w domu i ja na pewno się na tym nie skończy, mimo że mam osoby dwie do grania tylko, nie? No, no właśnie, nie, jest, jest tyle sprzętu. No Pat jest przecież wtedy ale, no, ale... brakuje i, i no to też tak. Trochę ale nie nie no. Widać, że się Microsoft gubi, bo nawet czytałem wywiady na Eurogamerze, które się... <grym> Najpierw ten poetry, który zapowiedzieli jak Zboczałanec i, i Phil Spencer się wypowiada, wypowiadał, a teraz się pojawił ten z y, Ibarą, czyli, czyli tym inżynierem, nie? Mhm. No, I i ta była totalna rozpiętość, nie? W sensie... Spencer tak ładnie powiedział, że no nie mogą zapowiadać gier typu Halo, typu właśnie Forza i masy tych tytułów takich, które wszyscy wiedzą, że będą tylko na Xboxa. No bo jak to zapowiedział, to wszyscy zaraz powiedzą, no ta, o, bo oni innych tytułów nie mają, nie? Więc dobra, to ich nie wydają, po prostu czekają na następną wersję i do widzenia. I to mi jakby taka argumentacja jeszcze jakoś przyszła. A nagle przechodzi Mikey Bara i mówi, no właściwie nie ma, bo jeszcze ich nie mamy, nie? I spoko. no to niedobrze się dzieje, bo niespójni no, nie, są. Są mm. bardzo niespójni i są tacy, no nie do końca widać co Ale robią. Są, co nie zrobić. pierwszy raz i nie drugi raz o tym słychać, że Microsoft nie wie, co zrobić z tą swoją konsolą. Jest totalnie marketingowo zagubiony. A to jest Diana już drugi raz, niestety. A my ja bardzo wiem. lubimy te konsole. To nie jest pierwszy raz, że oni są zagubieni. Nie. To jest trochę martwiące, nie. właśnie. Bo bo. Znaczy ja jestem graczem PC-owym, więc. No, ale, słuchaj, ale czy nowe konsole nie są PC-ami? No, są, tak naprawdę. W środku są zwykłe X86 procesory i tak naprawdę nie wiem, dlaczego jest taki kłopot z tymi ekskluzywami. Nie kumam. Może w cały development, całą moc włożyli w robienie konsoli, nie wiem. Jest to. Trochę smutne, bo z tego, co widzę, teraz Xbox One XS w ogóle dla tych, którzy mają te wzory 4K i chcą zagrać w znane tytuły Core, które bardzo kocham swoją drogą. Jeszcze raz no tam podwyższoność życzości. Ale to nie są nowe rzeczy, a Sony będzie tłukło te ekskluzywy na bank. Nie wierzę, że no, oni wiesz co? że oni zostają Jeżeli popatrzysz na jesień, jeżeli na chwilę obecną popatrzysz na to, co będzie na jesieni, to nie będzie praktycznie nic od Sony, bo, tak. wysz, bo wyszło Un Uncharted, Aha, okay. No I tak, całe, grał. I nic więcej praktycznie chyba tam nie ma yy, na no, no jesień zapowiedzianego z explicitly. cała reszta jest 2018. Tak, oni dorzucą do marca parę tytułu, bo mają wtedy zamknięcie roku fiskalnego, więc możemy się tak, pewnie spodziewać God of War i Detroit. God of Myślę, że God of War w nie, nie wyjdzie teraz, ale wrzucą jakieś inne co, co powiem, a, Days Gone czy, czy coś takiego na, na ten swoim. A Detroit kiedy wychodzi? I jeszcze też nie ma potwierdzonej daty. Jest, ale okay. Gado jest powiedziane, że ma być w pierwszym kwartale przyszłego roku. W roku No, ten, ten. To jest dobre zamknięcie w sumie roku fiskalnego. No, no na, na, na, na miesiąc przed wrzucą, wszyscy tak, kupią, bo tak, nie działać. Ale Gado to i ja sama bym przygduchała, gdybym miała konsolę. Tak, od razu. Ja już zapowiedziałam, że, że, że, że pożyczam od Dominika. Nikt ci nie pożyczy przecież konsoli, już ci to powiedziałam. Zaszkalowanie PlayStation. Jotek, nie, nie, nie będziesz to nie, to nie, to nie czekać, nie, nie... aż wyjdzie na Switch'a? No właśnie, tak jest proście, bo masz tą konsolę. A widzisz, Jezu. widzisz. Jezu, ale ja bym widział do dowora na Switch. U. o Jezu. Ty byś wszystko widział na Switch. <laughs> ja chyba się... to jest Standard. PSP wersje. Oh, okay. A ta wersja z PSP była fajna. bym no, no, się i dało, grałam. Jedną tylko grałam niestety. One są na PS3 chyba, nie wiem czy na PS4 je wypuścili, ale... Na PS3 chyba są. Co więcej, przecież Dominik ma e, na bicie, trylogię, logie, no. to która wyszła na e, PS2 i PS3. No Dwologie, nie, dwulogie, bo. dwulogie. A teraz tak? dwulogia, to co wyszło na PS2. E, I ty, mają nawicie. Ty... I, I też ponosi system. A spoko. ja mam wrażenie, że to jest port dokładny z PS2. Bo mam teraz PS2, okazuje się, i porównałem sobie te gry. No ja gram na PS3 w tego do Włory i dla mnie to jest też to samo. Tyle, że trowki wpadają chuja najważniejsze. Najważniejsze. najważniejsze dobrze, ale może e, jakoś a jak optymistycznie jesteś, jesteśmy w ogóle więcej. przy Sony to, to coś Sony ciekawego miało? Na GameStopie? nie Sony miało, przejdźmy dalej nie. Sony miało bardzo skromne w sumie mówię tutaj o strefie konsumenckiej miało Detroit Hands Off, na który nie udało mi się dostać i miało Uncharted właśnie Lost Legacy no był jeszcze VR był a uh, chyba Skyrim na VR i Fallout. O Jezu Bethesda, o ja. tak brawo. Tak, ale Bethesdy było ogólnie bardzo bardzo mało w tym roku, no ale oni nic dziwnego bo mają Quakecona w tym samym czasie. Mhm. Znaczy w ogóle teraz jak kuba ciebie słuchamy, to tak naprawdę wychodzi na to, że do tych dużych dostawców to jest mało rzeczy. To są góra dwa, dwie, dwa, trzy tytuły i... Oj, no nie do końca tak, ja mówię o tym, okay. co ograłem, bo Microsoft chociażby A, zabrał ze sobą Sea of Thieves, Fordze, A, zabrał ze sobą konsolę, było Shadow of War do ogrania na Xboxie, One X, o, mhm. uh, nie, nie, oni tych tułów mieli sporo, tylko żeby ograć to wszystko, to nie starczało zwyczajnie czasu. Mm. Bo już tak sobie o wyobraziłem jecha. taką bieda, bieda stanowisko, że w ogóle same Uncharted <głos》> i ten... I same, sam Cuphead, nie? Sam <głos》>, taki, i po prostu <głos》> taka kolejka wielka do dwóch gier. Przeraziło mnie trochę ta wizja, przyznaję. No ale dobrze, dobrze, ja rozumiem, że tam są kolejki, już wspominałeś o tym na samym ja, początku. ja zakładam, że chyba największe stanowisko to i tak miało i takie najbardziej uczestniczone to Nintendo. Bo tak mi się przynajmniej gdzieś tam czytałem, że, że to było jedno z takich właśnie zaskoczeń i też... Nintendo miało niesamowite stanowisko. Jedno z takich Aha, bardziej wyróżniało. I zacznie się. się. Dużo zacznie gier. rozmowa fanboyów. Ej, ale Dużo ja też gier... jestem ciekawa. Kupiłam ostatnio DS'a więc jestem już bliżej tego teamu Nintendo. Cicho. A na DS -a też sporo gier pokazywali. A było to, było to Monster Hunter Stories, czy nie mieli A, tego? Z, z tego co pamiętam, to było. To jest takie słodkie. Widziałam ostatnio amibosy z tego. Szaf mi podsyłał. I są takie wspaniałe. Jest przecena w ogóle na te amibosy. Kosztują 9 euro. I chyba zamówię. Gdzie? <grymne> na PlayAsia. No dobra. To, to na PlayAsia ci, są. I są naprawdę prześliczne. I ja chyba zamówię, żeby chociaż sobie stały na półce. Bo ta gra, tę grę na pewno będę kupowała, bo ograłam demo i jest świetne. Mm. I te amibosy takie piękne. Ale to wróćmy tam. Wróć, Próć, już stanowisko jest kupiona, już widać, że przepadło w świecie wielkiego no. N. Tak, oni wice. mieli akurat dużą strefę, bo mieli też taką scenę, na której prezentowali na bieżąco nowości związane z ich nadchodzącymi grami. Było dużo stanowisk z, ze switchami, z 3DS-ami i pokazywali nadchodzące tytuły. No tam kolejki były srogie. Bardzo ładna, bardzo duża strefa, a no ale na konsumenckiej nie e, nie robiłem zbyt wiele, no bo akurat to miałem umówione spotkanie więc na biznesie ogrywałem po prostu mm -hmm. a co tam ogrywałeś no u, u, właśnie u Nintendo a u Nintendo Mariana. ogrywałem super, no tak, super Mario Odyssey ogrywałem Skyrim'a na Switchu e, ogrywałem FIFA na Switchu o dziwo FIFA nie można było nagrywać Skyrim'a już tak i, I chyba tyle, tak naprawdę. Popatrzyłem no to... sobie na Pokena. Potem Poken to, to i tak demo już, i już jest. Tak, tak, tak. No ale wtedy jeszcze nie było. To dopiero no, wtedy było ten jeszcze moment, nie było. kiedy tak. zapowiedzieli. Pokken będzie na Switchu tylko? Tak. Tak. Tak, no bo to jest konwersja z Wii U, więc na, tak na 3DS to raczej by nie poszło. Cięż to by było. No. Okay. A ja jestem w ogóle ciekawy, bo dużo czytałem. Jedno, czy to Eurogamer się wypowiadał na temat yy, skyrim na Switchu, że to działa całkiem spoko. A drugą gdzieś czytałem wypowiedź, że właśnie też FIFA jest też całkiem okej. Okay. Nie, nie jest niczym wielkim, ale taki. Jest bardzo okej. Okay. Jestem przekonany. To znaczy nie, jest, nie tyle jestem przekonany, co bardzo, bardzo mi się dobrze grało, bardzo mi się spodobało. I może, jakbym nie miał w co grać, to bym kupił tę FIFA, ale wiem, że będzie za dużo tytułów po prostu, żebym jeszcze FIFA ogarniał. Ale tak to chciałem nawiązać, bo w ogóle ja trochę postrzegam sukces FIFA tej nowej na Switchu, znaczy nowej no wersji Switchowej FIFA, że są te cztery Joy-Cony i to naprawdę FIFA się super gra w cztery osoby. Testowałem ostatnio ze znajomymi i naprawdę dużo fajniej, i to może być jakaś podstawa do sukcesu tej produkcji. Zresztą zobaczymy, co będzie, jak wyjdzie. No Panie Piotr, to raczej nie kupisz FIFA, no nie? Nie widzę tego. A wiesz co? A nie, to już na, na Switcha. A przepraszam, wszystko kupujesz. <laughs> Ale nie wiem, Ty czy na premierę. Jest pewien, pewien nie jestem. Wiesz, to tak samo jak mam z Raymanem teraz w tej chwili. Po odraniu Dema, Ray Raymana. Nie, na szanujemy się Piotrek. Są granice. Słuchaj, i to jest, to jest, naprawdę fajnie się drano na Switchu i ma parę nowych dodatkowych elementów, których nie ma na żadnej innej konsoli. Tyle to, że trochę cena mnie odstrasza. I, i to jest jedyny, jedyny ból, bo 200 zł za Raymana ponownie no, tak trochę nie ma... Nie no, mi się, za 120... się podtrójnie, no daj spokój, na no, wita kosztuje 60 zł, ich też się świetnie gra. Nawet mniej. Nie, no to no na tego, kupić wiesz, konsolę. To tam aż będzie no, może nie taniej. No. Przecena najprawdopodobniej, albo gdzieś znajdę taniej. Za 120 mm. zł bardzo chętnie kupię. Raymana na Switcha? Tak. No, to jest sensowna cena. No tak. No bo jeszcze... drzwi, 200, dwie jest za drogo. Tak, tak, tak. No to jest jednak stary tytuł, który nie ma aż tyle nowości, żeby to było tyle warte. Nie, no gdyby to był nowy Rayman, to byłoby wielkie wow, bo tak, wszyscy czekają tak, tak, nowego tak, Raymana. Tak. Wtedy wyśmie pewnie wszyscy pobiegli do sklepu i byłby na wszystko, ale no nie wiem, z tymi odsierzonymi... no To jest dobre dla tych graczy, którzy coś tam pominęli i mają teraz Switcha i, i jednak ta przynosi się super, ale te ceny. No, no ale da się, się tak, chociażby patrząc na te jakuzę kiwami, która teraz wychodzi ona kosztuje 150 zł yy, to jest niby remake, remaster tak pół na pół powiedzmy gry z PlayStation 2, ale można dać niską cenę tak? tylko trzeba chcieć po prostu Ale dobrze ani właśnie doskonale już to poruszyłaś, bo na, na Sony też coraz częściej są gry na premiery niedrogie widzę ten nowy Wipeout to było tam i chce skłamać 130 bo 150 zł. Te, coś takiego było. Czyli no. można, można i to nawet 3 no gry w jednej. Ale z drugiej strony to, mamy Destiny 2, które kosztuje 300 zł, nie? No jest... i Destiny 2 drożej jest z dnia na dzień, bo one teraz osiągają już 270 zł. No powiedzą, że ludzie to kupią, więc można No wyciągać bo emblematy już wiemy, że chodzą drogo, no nie? To już widać po tym. No waryazło no z tymi cenami. No właśnie. Szok. No i ta kolekcjonerka jest za tam naprawdę poważny pieniądz. A ja czy ja tej... Z tą płócienną no. torbą? O, ty, o tak. Tym tak. Ta, ta płócienna torba to ja nie wiem, czy ona tyle kosztuje, co, co w kolekcjonerce. Na AliExpress tam 3 no dolary oczywiście. pewnie. No, no, pewnie tak. No, może 5-3 no, no bez przesady, ciężko jest znaleźć płócienną torbę za 3 dolary. Ostatnio zrobiłem research w tym temacie, więc nie, nie. Dobrze, za 10. <grym> za 10? Ale nie znaleźć nie... Destiny, to od razu tam cena idzie w górę, no nie? Pan Chińczyk wprasuje ci, co tylko masz ochotę, tylko... Że, kurwa, nawet przed premierą to zrobi i nawet nie będzie pytał, nie nawet nie, nie pyta, co to. Słuchajcie, tak. już są świeżaki z nowej edycji, już powyszukiwali ludzie na grupach AliExpress, więc naprawdę ta torba z Destiny mnie w ogóle by nie zdziwiła. No to e, co się dobra. dzieje z cenami jest straszliwe momentami. No, ale teraz dobra. się zastanawiam też przy okazji nad następnymi e, gieroczutami, które próbował odrywać. Kurczę, bo ja pytałem przed nagraniem, czy grał w Biomutant. Ja się tym okropnie emocjonuję. Trailer je jest fantastyczny. Trailer, gameplay jest też świetny. Ja nie oglądałam, ale tylko widziałam no, trailer. <słuch> Nawet mojej żonie pokazałem, zobacz kochanie w ogóle jaki słodki stworek, tam był no, taki, taki kreator postaci jak na początku. Guardians of the Galaxy, nie ten szok? Tak, tak, tak, mm -hmm. pierwsze skojarzenie. Ale niestety czar prysł, jak zobaczyła, że to jest taka, no, taki erpek. Ale zwierzaczek jej się spodobał straszliwie, więc po prostu cały świat jest pełny tych zwierzaków. To no nie, jest. Ja... Ja uważam, że to jest murowany sukces. Wspomnijcie moje słowa. To będzie hittor, jeżeli to zrobią o czasie, oczywiście, i nie zawiodą. To tak? to bardzo przypomina y, grę typu Dark Cybers. To jest ten typ, takie połączone z rpg i to widać. To jest są. bardzo widać. Ale, z, ale to jest bogaty w mechaniki, widziałeś to? Ale jest, widziałem, gameplay jest bogaty w mechaniki. Dodatkowo, ta customizacja na początku, jak się pierwszy raz stworzy postać, to macie normalnie widok, takie rozłożenie, macie vitality, dexterity i wiecie te wszystkie właściwości znane nam serpedów. I zmiana na przykład e, rodzaju futra zmieni wam statystyki. T totalnie. No to jest y, świetna rzecz. I to będzie dylemat czy mieć ładnego zwierzaczka, czy potężnego. Nie, no, no ale jest tak. Hmm. Może jak będzie dużo futra, będzie dużo hapeków, kto wie. Wiesz, nikt Kościoła nie wiadomo. Wiecie, macie wybór między. Tu macie takie słodkie osopa i teraz tak do statów trzeba dołożyć mu tam, jak było w tej leży je skórę. No to już jest dylemat, czy ładny? <laughs> Czy potężne, no. Ja to też dojdzie, no w każdej grze, no jest. ładny czy funkcjonalny, nie? Ej, no zdarza mi się nie założyć jakiegoś hełmu bez brzydży, no ale wiesz, że <laughs> Dużo, dużo osób, w ogóle internet o tym bardzo dużo pisze, że to jest jedno z większych zaskoczeń tego... Bo targów. tak, że nie było w ogóle nic. O tam ta, dopiero wystoczyło jak w niemieckim Edge'u chyba zdaje się, czy w którymś Tak, na dzień, jest... przed premi na dzień przed gamesowym. Tak, wyleciała reklama po prostu w magazynie, nie? No to wielka szkoda, chyba że nie mogłeś to zagrać, no ale nie można mi wszystkiego najwyraźniej. Ej, serio, jestem jedyną osobą, która się nie zahajpowała nad tym, kiedy zaczęła ledy. Mi coś nie gra w tej grze. Marek jest oczarowany, mimo że to ja powinna być zachwycona tymi cukierkowymi grafikami i że to jest ślicznej zwierzaczki. A ja w to, ogóle nie to, czuję To, to zobacz sobie gameplay. To, to Oglądałam. I, I nadal Nie. Nie. Nie wiem U. czemu, po prostu coś mi w tej grze nie gra. Więc cieszę się waszą radością. Kuba, a byłeś na konferencji EA? Na tym tej wielkiej nie, sali? Nie, w końcu nie. Dużo straciłeś, najwyraźniej. <grym> Tego słodkiego pieska z Simsów. Nie odzywaj się w ogóle, David. Jak <grym> go zobaczyłam, to myślałam po prostu, że pawia puszczę. Jak można Tego tak zwierzę, molestować? Kosmica. Ja tylko czytałem, jak mi powiedzą, i, i powiedzą tak Słuchajcie, ten nowy dodatek będzie na 3 ds ie bo to tak wyglądało, tak zapowiadają, zapowiadają i nawet, wiecie, zamiast tam Nintendo Dots i Nintendo Cards będzie dodatek tam Simsy, Dots and Cards, nie? Ja... ja uważam, że Simsy są dla bab i w ogóle nara, nie? Ale... No oczywiście, uwielbiam w nie grać. <śpiewanie> <śpiewanie> I przeraża mnie to, że na wielkiej konferencji reklamujemy dodatek z pieskami i skotkami. kotkami. Ale zwierzaki zawsze były najlepiej sprzedającym się dodatkiem, także to jest big deal w na sumie. Naprawdę? Oczywiście. O no. A, a wiesz jaką radowkę? Simsy są był... ogromną marką. No są, to prawda. Ja wiem, faktycznie ja nie... grają w to ale dużo, ale ja sama też bardzo lubię. Moja żona też grała w Simsy. A no ogólnie babą, tu grała w Simsy i no, widzimy. A ty grałeś w Simsy? Nie, no nie, nie zdarzyło mi się to. No właśnie, bo nie Mamy mężczyzn, babą. którzy grali w Simsy i to jeszcze grali po trzy dni, na przykład. Siedząc z całą ekipą. Wiesz, no wielkim fanem jest topienie Simów w basenie albo robienie. Nie, ty, ty jesteś, wiesz co, taki, taki, taki basic you said, bo tam tyle sposobów żeby zabić ma. Bo ja grałam tylko w ty... pierwszą część, dawno, dawno temu, a potem stwierdziłam, że Simsy są ja tak dla bab i przestałam w to grać. <laughs> ty chłopie. Ty chłopie, tak. Nie, ale to tam, jeżeli chodzi o to konferencję jest było i wiele jej, to, to tam Kuba I też I straci... nie odnajduje się w tych męskich rozmowach w tym momencie. <laughs> a Battlefront? Nie. Kuba? o Właśnie. Ograny, ograny. I jak tam? A, no, spoko. W sensie jest lepiej. Trochę odkupuje winy poprzedniej części. Ale ja jeszcze nie jestem przekonany. Poczekam, aż będzie jakaś otwarta, zamknięta beta, żeby pograć trochę dłużej. Trzeba naszego no. wiadomego kolegę męczyć o dostępy. <laughs> o, ho, ho. Bo tak dalej <laughs> wygląda świetnie. Już ja Teraz widzę, jeszcze walki ja już w kosmosie widzę, są. Dostanę, super. nie. Ja im zrobię cosplay, będę im reklamowała Battlefronta i dostanę wszystko. Jestem w trakcie omawiania. Ja nie chcę, nie chcę być złośliwa, ale ty chcesz za pomocą swoich kobiecych wdzięków tutaj zdobywać korzyści getkowe, a mówisz, że nie jesteś babą. Ja się uczę od najlepszych w tym fachu, moja droga. A w ogóle, Kuba, widziałeś trailer do Fe? Nawet miałem iść i grać, ale o. musiałem zamienić się slotami. O, o. Bo nie, wtedy bo, bo... ogrywałem Assassina nowego. Właśnie! Assassin! Ja powiem wam, że jak widziałam ten trailer z piosenką Koena, to po prostu miałam gęsią skórkę. I Ubisoft zawsze w dobre CGI. W sensie te no, trailery CGI Tak, one. bo zatrudniają o. do tego zewnętrzne firmy, zewnętrzne które to potrafią. Powiem, powiem tak. wam, że wow, jak nigdy Assassin mnie nie ciągnął, zaczęłyby te egipskie klimaty, więc to też jest tak jakby blisko mojego serduszka, to to zważam. Marek też myśli, że może w tym premiery kupi, więc... Ja mam naprawdę... pre -order, dzięki Ani. Dzięki Ania. Nie ma za co. I to, i to jeszcze w sklepie Ubisoftu bezpośrednio. No to, ja to może nawet może. szybciej dostanę. pytanie. No właśnie, może szybciej dostanę. tak To było z kurlikami teraz. Yy. No ja, ja mam pytanie czytam. do Kuby. Chcę się przebić. Mm. No, dajesz. Jak się grało w tego asesyna, i czy ten klimat był faktycznie tak fajny, jak jest na trailerach? Jest zupełnie innym asesynem. Trzeba się przygotować na to, że tutaj sterowanie, walka, zostało wszystko w zasadzie zmienione. Mamy elementy, w sumie powiedzmy trochę RPG, gdzie mamy przedmioty legendarne, rzadkie, zwykłe, możemy je ulepszać. No to jest zupełnie inna gra, która wygląda bardzo, bardzo ładnie, otoczenia są prześliczne, ale mimika postaci drugoplanowych trochę zostawia do życzenia. To nie jest poziom Andromedy, ale jest średnio. Mm -hmm. No ja się właśnie boję o historię w tej grze. Bo... Historia myślę, że będzie dobra. Tyle tu już że się, się zapowiada podobało. dobrze. Jest nowy tryb e, detektywa. A to, I... widziałem, to widziałem dzisiaj na materiale TV -bry. Batman. Trochę tak. Akord to, co mówisz, ten... Kuba? Dla mnie to jest bardzo fajne, bo ja nigdy nie grałam w Asasynę, więc dla mnie to jest, wiesz, super no, coś ciekawe. nowego. Jeszcze innego, więc ja chętnie wejdę w ten świat. W ten no, to, to jest myślę, dobry że fajne wejście. No, to no to ja należę do tego samego grona nie grających w Asasyna, oprócz jedynki na pececie dawno temu. Ale no, sterowanie jest lepsze niż w tych poprzednich o. częściach, bo mnie zawsze w Assassinach denerwuje to, że on na przykład... Że kolizja z obiektami jest taka trochę nietrafiona i że ja chcę biec prosto, ale nie, on mi musi się rozbić na jakiejś ścianie i nie chwyta na przykład skoku, nie? A, wiem o co chodzi. E, tutaj tego nie zauważyłem. Tu akurat no. było całkiem spoko. Co ciekawe, w tej części będzie koń, tak jak to było <śmiech> chociażby w jedynce, więc nie ma takiego jakiegoś wow ale jest, widać, że jest mechanizm zapożyczony, zainspirowany Wiedźminem. Naciskając jeden przycisk, nasz koń sam dojedzie do celu. Wyznaczamy wow. sobie na mapie, że na przykład chcemy jechać pod piramidę i koń będzie jechał najkrótszą drogą możliwą sam. Po mieście o, porusza się wolniej, poza miastem już szybciej. Koń to to piesem. To je, nie, to, no jest to jest dobry system. Ustawia, ustawiasz tonę, idzie z siku. <laughs> A Nie wiem, jak tak będzie jest... działał tak jak w Black Desert'cie, w... widziałem, jak Marek czasami grał, że ustawiał faktycznie konia, żeby iść i wychodziliśmy na przykład gdzieś na miasto, wracaliśmy i koń był 200 metrów dalej powiedzmy, utknięty na kamieniu, więc. <grym> <grym> Dobry motyw. Ale to i tak jest rozbudowanie mechanik z Wiedźmina, bo tam płotka toś teleportowała, ten koń po prostu był wszędzie i nigdzie, naraz. A tutaj Anglicza. też tak będzie, że będzie się go przywoływało, trzymając przycisk w dół na dipadzie. No okej, okay. no bo w sumie koń też się pojawiał znikąd A czekajcie, a przecież w Oblivionie był też koń, no nie? Pamiętacie? O, ale w Oblivionie nie przywoływałeś konia Tak, ja tego konia, konia kiedyś zgubiłem na dobre Nigdy go już nie znalazłem <grym> To ja zgubiłam to, to tego tak dnocznego bractwa konia też Ale one czekają pod bramami miasta W tych y, stajniach hmm. no, no, to, to słuchajcie, to tak jak w Zeldzie Tak jak jest też to Amibo Gdzie można eponę sobie przywołać To ja się jej nie zarejestruję, To wa ona wam przepada takie, takie są jazdy. No. Ale w ogóle konie ostatnio przeżywają jakiś renesans w grach, nie o zauważyliście, Jezu, są wszędzie. Jak to brzmi cudownie, renesans konia, mamy tytuł odcinka. Ale <laughs> zauważyliście, jest wszędzie, przecież w mg się było, prawdzie nie grałem i w końcu usiądę, ale był koń, no Ja nie? mam piątkę, nie się. ja muszę ją skończyć, znaczy się zacząć najpierw. A masz w pudełku? Nie, no mam otrzawa, pożyczoną A. na płycie. <laughs> W ogóle ja mam Ale szczernie. słuchajcie, nie, to chodzi o to, że może teraz poszedł taki nurt, żeby te fast travel jakoś ci tłumaczyć czy coś, że faktycznie siadasz na konia i jedziesz tym koniem i dlatego jesteś szybciej z punktu A w punkcie B. Może dlatego. To to jest fajny być, element, bo to do tego. Ludziom te reporty się rzeczy. może znudziły. Przynajmniej. No w sumie tak, być może. Nie, znaczy to się wydaje takie naturalne, tak? Bo. Bo no zwierzę, no, ma sens przede wszystkim, chociaż te, teleporty są takie męczące na dłuższą metę, no. Ale wyraźnie to jest nowy trend i musimy się z tym pogodzić, że no się teleportują i wychodzą z najbliższej ściany, tu idziesz no, za górki. Tak z cichca. Kluba, a ja, ma, ja mam jeszcze pytanie co do asasyna. Yy, jak jest z orłem? W sensie wygodnie się nim lata i, i tak dalej? Wygodnie, Tak, zaskakująco orłem. wygodnie tak naprawdę. Zresztą orzeł nie pełni roli tylko drona, ale również w walce się przydaje potrafi A. sam z własnej woli czasem zaatakować przeciwnika, kiedy ty tłuczesz się z innym, odwracając tym samym jego uwagę. Mega przydatne. Ja mam pytanie, czy przepraszam, to będzie niestety żart, czy orzeł strzela serami z oczu? Nie. Jakoś tego, też chciałem takiego orła. Taki, taki, taki, taki tit i już ktoś tam pada. To byłoby ciekawe, to tak. Nie, bo ja pooblądałem do playów i widziałem, że na przykład ten zwiat który, który się robi, to można kliknąć właśnie jeden przycisk i, i, i to jest, było, bo odrywana była wersja angielska, więc było harass, nie? I, i można Tak, było, tak, tak, to, to jest to właśnie. I, i, i, to, i to super wyglądało, że, że można to podlecieć. Ale ja niestety z tego, co też popatrzyłem, Mniejsze jest nastawienie na bycie strytobójcą, tak jak to miało od jedynce lat naprawdę e, największy sens. A właśnie miałem o tym mówić, że sam możesz ogrywać to jak chcesz. W sensie są trzy ścieżki rozwoju postaci. Możesz e, być e, bardziej o ofensywną konie. postacią, która idzie guns blazing możesz być cichym skrytobójcą z łukiem i rozwijać wszystkie skille powiązane z łukiem i jest też trzecia ścieżka, która jest związana ze zwierzętami Można właśnie chciałem to pety. powiedzieć, Kuba, tylko do ci nie wyszedłem, chciałem powiedzieć, że są trzy ścieżki orła, konia i chosasyna <głosyna> no to prawie prawie, prawie strzeliłeś Ale, nawet, powiem no wam, że przy tym, że nie trzeba już się tak bardzo skradać, że to nie jest taka stricte skrada, skradanka, boję się, że czegoś takiego jak było w pierwszym bo jak się nazywa ta gra od BTS gdzie się skradało? Coś chyba zanika. Tak. Da, Diana, Diana wpadła i zaczynała. Ja jestem nie. bardzo ciekaw, co mówi. Ale dobrze, ja to też nie przerywajmy. To myśli, coś. że wszystko słyszymy. To napiszemy je, że nie słyszymy i jedźmy dalej. To się zdarza, no. To się zdarza. Ale jestem ciekaw, co miała do powiedzenia Diana. Jak myślicie, o co mogła nie chodzić? W takim Coś... krytycznym momencie zanikła i teraz ja nie wiem. Ona się chyba cieszyła, że nie trzeba się już skradać, tak jak to było w pierwszym asasynie. Tak zakładam. No I te, pewnie te, teraz tak poszła myśli. zatańczyć z radości. No, bo tak się tak mi się wydaje, że to może być ten powód. Być może tak. A właśnie powiedzcie to, korzystując z to, że Diana jest jeszcze wróci na łącza, Diana czy... wróciła, internet w nowym mieszkaniu nie zachwyca delikatnie rzecz Właśnie Właśnie zachodziliście w głowę, co też miałaś na myśli, że tak poszłaś tańczyć z radości. Jesteśmy ciekawi. <laughs> to, że nie będę musiała, gdy przechodzić z bo mnie to strasznie męczy. Ale chodziło mi o inną rzecz. Jest? O, mnie tak, tak, czekamy. Czekamy. Tak, tak, czekamy, Bo nie widzę, żeby się na zielono kółka pojawiały i bałam się, że znów mnie zadawało. Czy nie będzie tak, że na przykład jak ja pójdę i będę sobie z buta wjeżdżać, to takie, nie będzie. jak się nazywa ta skelonkowa gra Znowu, znowu. i znów ten suspens. Najwyraźniej tak, ta informacja nie może tu paść po prostu. To... Ubisoft nałożyła NDA na Dierkowcu. A to może jest taki NDA właśnie, że jak mówisz Jakieś odpowiednie rzeczy, to takie zakłócenia Wprowadzają odgórnie Wariatu. Ja jestem zaciekawiony Tym asasynem, bo tak jak mówiłem Grałem tylko w jedynkę Tutaj Już na podcaście kiedyś mówiłem, że zamierzam rzucić się na wszystko Z pazurami, ale nic z tego nie wyszło I zastanawiam się, czy to jest dobry asasyn Żeby od niego zacząć przygoda. Skoro jest orzeł w ogóle dronowaty i, i konie są i tak dalej. Co, to z zobaczymy, ale mi się wydaje, że tak może być z tego, co coś z Kuba mówi, nie? Tak, ja myślę, że to będzie dobry moment wejścia w tę, w tę grę. Mm -hmm. No dostaniesz no jest... ode mnie, jak ja odram, bo ja będę miał przecież w pudle. Jak, ja lubię takie rozwiązania ekonomiczne i skuteczne. Ale kupię tylko w pudle, bo było taniej. Okej, okay, ale uznaję, że to robisz tak dla nas, żeby było wszyscy byli za to poleni i szczęśliwi. E, dobra. E, a coś jeszcze patrzyłeś, Kuba, na stromie? Czy, czy to już wszystko? A właśnie się zastanawiam. Dużo indyków ogrywałem. Część o. z nich ukaże się na Switchu. Jakiś a... indyków? Czekaj, na pewno ogrywałem Flame in the Flood. Które będzie portem oczywiście za, To już się ch chyba ukazało Na PS4, PC i Xbox One Tak No to będzie port switchowy Chyba nawet w tym roku jeszcze Albo początek przyszłego Super, bo Squad, jeszcze nie nie Bomber o. Squad ogrywałem Bardzo, bardzo fajny, podoba mi się To jest taki trochę uh, faster than light Tylko, że w samolocie Z pixel, artową pixel art 3D grafiką No zapowiada się Naprawdę bardzo fajnie i zastanawiam się, jeszcze była jedna gra, której nazwy nie pamiętam, była mega podobna trochę do takiej Zeldy, a zaraz, Yonder, tak się nazywa ta gra, niefortunnie oh. na PC chyba, i chyba na konsolę też, poprawcie mnie, jeśli się tak, mylę Tak, jest tak, na PS4. Tak, to tutaj taki klon będzie trochę, ale bardziej zeldowy i to też się ukaże na Switcha, tylko za cholerę nie pamiętam tego tytułu. Hmm. Ruinera nie ogrywałem, bo w zasadzie Ruinera ogrywałem już wcześniej. On się ukaże na 29 września bodajże, na PC, PS4 i Xbox One. Bardzo dobra polska gra. Ogrywałem Absolvera, który jest zaskakująco skomplikowany i trudny. A to jest ta nowa gra od y, Twórców Tales of Fear, tak? Od Bluebird Team, tak. Team, tak. od Bluebird Team. No jestem bardzo nie, ciekawiony. Nie, Absolvera, nie Observera. A, to Absolver, o kurczę. A a, <laughs> przepraszam. Jezu, nie. I tak mówię, ciekawsze, skomplikowane A, zagadki, i tak dalej. Absolver, tak, tutaj okay. jest o sztukach walki. Walki. Tak, o, ciekawe, to ciekawe, zacznę to badać. Anotuję, notuję, to ciekawe Ale z jedną, jest jedną ciekawe. z najciekawszych gier, jakie ogrywałem, było właśnie uh, Crossing Souls, które ukaże się w przyszłym roku na PS4 i Xbox One i PC. Jest to taka przygodówka, platformówka z nawiązaniem do Stranger Things, Goonies z lata 80. Bardzo, bardzo fajna gra. Widzę bardzo duży potencjał. No właśnie, patrzę, patrzę sobie na, na, na streamy. Wygląda to fajnie. No i gra się prawie równie fajnie. fajnie, naprawdę. Prawie wszystko, co jest umieszczone w tym świecie, można podejść i wejść w interakcję. Spotkle. Nie, to, to będę, będę też na pewno grał pixel art mocno. Bardzo fajny tytuł, myślę, że trzeba sobie zapisać i pamiętać o nim. To zapowiada no, się przednio. Właśnie świetne jest, że, że mówisz o grach, których raczej trailery nie wypłynęły tak na stronach, ale mogę się mylić. Raczej nie kojarzę. Coś w tym jest. Ogrywałem... Że nie wszystko mm, wyłazi, nie? Tak ogrywałem trailera. następną grę twórców Hard Westa a, i to jest... Pandora Conspiracy? Pandora T? Nie, jakoś nie chcę przekręcać. Może zaraz to jeszcze znajdę. E, ale to jest rozwinięcie tego wszystkiego, co wymyślili w, przy okazji Hard West. Tylko mamy setting zimnowojenny, nowe mechaniki. Taka x-komowa gra, ale jeszcze bardziej rozwinięta. To ale było bardzo, bardzo fajne. Zaraz polską, zresztą poszukam. W tą polską grę to God's Trigger, czy coś takiego... Grałem. Oni mieli w ogóle co? chyba swoje własne stanowisko, stoisko, tak? Na Gamescomie, co stylizowano no, no, na bar. No oni do Techland podpięci. Aha, okej. Okay. I powiem wam, że oglądam te ledy. i je się, tak sobie wspomina. I Marek, czy ty nie masz t-shirtu z Get Strigger? I on mówi, że mam. A mi się wmiał, że to grywałam do tego. Tak te wygląda temu. niesamowicie. Godstrigger Trigger to takie łatwiejsze hotline Miami. Tak, i wiecie co, z chłopakami z One More Level właśnie też sporo wtedy gadałam i się trochę zmieniła ta koncepcja od tego czasu, ale była tak, takie fajne uczucie, że ło, projekt żyje i go chyba wydadzą niedługo, nie? No to wygląda prawie jak skończona gra. Więc trzymam kciuki. Pierwsza ja w ogóle w, w ogóle mam słabość tak do takich gier top-down, takich z widokiem z góry. One teraz jakoś odżywają, tego też jest znowu dużo. Chodzi ten Darkwood, o którym teraz mówiłem ostatnio i grałem teraz sobie tam boję się każdego dnia. No nie <śmiech> mam gdzieś kod na Darkwooda. <śmiech> A wiecie co, w ogóle z Darkwoodem jest ciekawa rzecz, że twórcy jakoś się po posmutniali, czy posmutnili moc ładnie, i że tam ludzie dają y, orifoundy proszą na Steamie. I gra jest o. dostępna y, na, na, na Zatoce tej słynnej, pirackiej. No, tak, na pirackiej. Isbo... Jako legalny download. Y, tak, tak, tak. Ten, Też o idę... tak, tak, tak. Też od u Tak, a kurczę, no rozdają grę, którą robili 4 lata, no także, a boże, gra jest genialna, dalej to bo będę ważne, Bo nie uważam. chcą, żeby ktoś kupował na G2A i, Kingu, i Tak, tak, tam tak, właśnie pisali dziwić. o tym. Mhm. Tak, właśnie, że mają jeden apel, żeby na tych stronach z wrestlingiem kluczy nie kupować, bo tam chyba nie popierają tego, ale bardzo fajna sprawa moim zdaniem. Ja bardzo polecam Kuba, żebyś zagrał, bo to jest dobra gra. Ona powstawała w Wielkich Bólach. Tam Alfa była przez chyba 3 lata czy trzy 3,5 roku była to Alfa, któraś tam ciągł reset progresu, ale ona zawiera takie płacie klimatu, że, że gwarantuje ci, że będziesz się bał. Pierwsza noc jest klimatyczna. Potem jest jeszcze tylko gorzej, tak naprawdę. O, to ja już to widzę, jak Kuba to, to gra na streamie. Nie <śmiech> no, znaczy onożby, onożby, onożby... gram w kurliki. Nie no, nie mówię jutro, ale kiedyś. Znaczy ona już była na streamach, ale, ale niejako chyba, niejako pełna wersja gry na pewno. No właśnie. Dobrze, dobrze, niech Polacy robią świetne gry, ja zawsze kibicuję właśnie naszym rodzimym studiom, niech po prostu robią jak najwięcej. A wojsko, bo jak przejęzyczyliśmy się z tym Obserwerem, albo źle usłyszeliśmy, tak zareagowałeś jakby ta gra ci się nie podobała, nie byłeś, nie byłeś nie, zainteresowany? Nie, nie, to znaczy ja generalnie mam problem z Blueberem, bo ja pamiętam ich poprzednie gry przed Layers of Fear. Zresztą Layers of Fear uważam, że też wybitne nie było i mhm. dla mnie to była marna gra, ale obserwer, mi się bardzo podoba. Więc no. tutaj... Bardzo hmm. się cieszę, że studio coraz lepiej sobie radzi i że zrobili dobrą grę po paśmie w sumie porażek. Znaczy nie wiem, czy Layers of Fear. Znaczy mi się akurat podobało tam, jakoś bym to specjalnie bronił, ale yy, no, na, pewno, na pewno idą do przodu, to muszę powiedzieć. Tak, tutaj. tak, to mnie tak. bardzo cieszy, bo w, hmm. ja życzę wszystkim polskim studiom sukcesów i żeby robili jak najlepsze gry, no ale dla mnie Layers of Fear zupełnie nie zagrało. No ciekawe. A to ja muszę może... jeszcze się dowiedzieć, co było z tym Obserwerem, że u tego Angry była recenzja demo, on zjechał straszliwie do Demo i później usunęł ten film. O, to no, ciekawe. Ci... No, bo właśnie mój matek chciał mi pokazać, że ja, no zobacz, jak zjechali. I nie ma. Skasowane. I no, dawno nie wchodziłam na jego konto, ciekawe czy wrzucił recenzję już w pełnej wersji czy zamknęli mu dziób może to jest pieniądze. takie tak zwane unieważnienie komentarza na Allegro <grymne> <grymne> <grymne> <grymne> nie wiadomo dlaczego ale się unieważniło i jakby taki resecik ale wiadomo, że był, no i to jest taka no ja uważam, że bez względu na, na opinię tutaj zagranicznych recenzentów warto sprawdzić, bo ta gra też nie jest droga z tego co wiem Warto kupić w pudełku, a nie na Steamie. O. Bo w ja bym kochał pudełko. Na 60 parę złotych, a na Steamie chyba 20 parę euro. No ale to pewnie na a te... No nie. tak, ale to pewnie na PC-ty, no nie? Zawsze a, racja, konsole. Konsole jednak zawsze tam próbują nas przetrzebić, Znaczy, wydawcy, no. że, że zwiększają te ceny. Ale tak czy siak na pewno będzie. Znając teraz to, że co się dzieje z cenami, na pewno stanieje. To jest pewne. Przecież nawet. No, to tak. Get a czy na się w Remember Me? Tak, no jak, ja grałem w Remember ja me. Czy nie, przepraszam. Nie, nie widzisz trochę podobieństwa? Hmm. Też wjeźliśmy po wspomnieniach, znaczy w innym klimacie, bo tam z du Dużo innym klimacie. Obs Observer I taki i jest... brzydki, brzydki kraków, ale no motyw jest ten sam. Mówisz, co? To w sumie tak, chociaż mówię, też nie do, nie do końca, bo Observer będzie takim horrorem bardziej niż uh, typowym przedodaniem wspomnień, a Remember Me to był taki action Adventure, nie? I, tak, i to po prostu było. sobie motywy połączałam między grami. Ja, ja się wam mhm. powiem jedną rzecz, że ja się strasznie cieszę, że w ogóle powstają gry, które mają zakończenie, znaczy, przepraszam, odwrotnie powiedziałem, początek i zakończenie. Że teraz w świecie tych, od, w, w, w momencie, kiedy mamy tyle tych otwartych światów, to super, że powstają małe gry, które mają początek i koniec, jakąś historię. Ja będę każdy kibicował w tej chwili, bo można spędzić na przykład setki godzin w Destiny, a w tym czasie ograć... 5 czy 10 małych tytułów, i też przeżyć fajne emocje, i dobrze one powstają. A nie tylko duże tytuły. Kto trikuleje. lubi? No, kto, kto lubi, nie? Co zrobi wszystkie rzeczy? Mm -hmm. i inni lubią Final Fantasy Pocket Edition, nie? <laughs> jest, widziałem to. Bo widziałeś, jeżeli mm -hmm. ktoś jest ciekawy, to Square miało też swoją tam kawałek informacji powrzucało na DameStormie, no i jedną z nich to jest Final Fantasy 15 Windows Edition. I jeżeli to 4 4,60 FPS-ów, to zapraszam do zobaczenia trailera. Eee, ma być najcięższa oboc... gra na PC-ta, On chyba 170 giga ma ważyć. Tak, w ogóle jakieś Kosmos. chore dziwne. To, to bardzo to dużo totalne. płyt DVD, bo teraz... <laughs> Co ty, wypuszczą na blu rayach i nikt nie będzie mógł na płycie tego, albo wiesz... No właśnie uh... o tym słyszałem, że, że na PC-tach ciągle gry wychodzą na DVD w pudełkach, nie wiem dlaczego. No, przy tych no nie Każdy ma no. Blue nie? Ja nie mam do ja, tego Finala. Odkupię. On jest no właśnie na mobilki. Nie? I będzie, be, będzie na mobilki i to ma być pełnoprawny Final, w sensie ale ma być 1 do 1 przełożona z tym samym, co jest produkcja pełnoprawna na konsole i, i teraz PC-ty. Tyle tylko, że ma mieć bardziej uproszczoną mechanikę, trochę inny styl graficzny. I wiecie, co będzie? To będzie gra epizodyczna. Mamy dziewięć epizodów. Sezonami ten. będzie wychodzić? W sensie? Znaczy ten, z wiesz co? to stylu? jest to, o czym, nie wiem, Ania, pamiętasz te pierwsze podrygi Square'u, jak mówili o tym, że Final Fantasy XV to też może być właśnie e, dra epizodyczna, bo oni tak przebąkiwali swego czasu. Oj, nie um, pamiętam. Ja się w sumie tym pamiętaś. premierą Finala 15 jakoś tak nie ekscytowałam mocno, bo ja wtedy też nie miałam jeszcze konsoli i tak me, jak ja zagram za milion lat, nie? Mhm. Mm nie, to ja pamiętam, że takie było właśnie przebłąkiwanie Square'u i, i tak, no, tak średnio było. A dodatkowo jest jeszcze jedna ciekawa informacja. Co do fajna? Mówisz o crossoverze I... z asasynem? Tak. Jest przepiękny, chcę to. to... Ja jak to zobaczyłem, to mówi, espo to. A później się zacząłem zastanawiać, co Square brał, że... I, i, i w Yubi co, co brali, że się zgodzili. No nie wiem, musieli jakoś dobre, dobre dragi brać. No może bo, pozazdrościli bo kurlików. W sensie... nie, ma, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ale to, że będzie crossover i będziemy mieli dosłownie już za chwilę, bo 30 tam pierwszego zdaje się sierpnia uruchamiany jest event, więc będzie update do, do finala. No i w, będzie... Można chodzić sobie notisem po, po, po mieście i, i stratać po wieżowcach. I wchodzić na wieżę. Oh my god. No, nie, jestem, jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. A ja zastanawiam się z tymi mobilkami, bo mam dość potężny telefon i myślałam, że może w to pogram. Tylko pytanie, jak to będzie cenowo stało? Pierwszy opis będzie za darmo, a później to będzie ja. A pierwsze, A następne dziewięć trzeba będzie dokupić. W ogóle jak to zobaczyłem to mówię sobie no fajnie, spoko i nawet gdzieś tam pamiętam oglądałem QA z panem Tabatą dokładnie, że słuchajcie wydamy jeszcze Final Fantasy 15 na konsolę, która rmuje się z Twitch. No i wiecie jak Reddit wybuchnie? Od, od razu wiadomo o co bieda. I ja mam duże przekonanie, że to będzie to właśnie pocket edition, tylko wydadzą to jak skończą wszystkie odcinki i po prostu wrzucą to zbiorowo. Takie mam wrażenie. No to ma sens w sumie. Tak będzie im to łatwiej, biorąc pod uwagę to, że jednak na Switchu tak samo ten Minecraft ukazał się w całości. No, dokładnie tak. Więc mówię, to, to jest jakby moje... Tak mi się wydaje, oni to będą wypuszczać tak, żeby jeszcze się z końcem roku, roku fiskalnego załapać, nie? No, to ma sens. Ja mam pytanie co do celebryctwa na Gamescomie, bo wszyscy wiedzą znaczy, ci coś śledzą Instagrama Kuby albo jego Facebooki i grupę, i Snapchaty i tak dalej, to tak. wiedzą, że było celebryctwo na targach i ja zazdroszczę tego bardzo. Ach, tak. A Wargaming zabrał ze sobą Akire Yamaokę, bo... i Sabaton oczywiście. Tylko, że Akira Yamaoka przechadzał się po ich strefie w biznes Tak samo Nintendo w zasadzie chyba jak co roku zabrali Charlesa Martineta, czyli legendarny głos Mario od 20 lat. No i zrobili sobie zdjęcia z tymi dwoma dżentelmenami to dawno się nie stresowałem tak przy kimkolwiek, a przy nich faktycznie głos, głos mi się trząsł, to, to znaczy głos mi się trząsł, ręce mi się trzęsły na pewno. <głos> Ale no, było to jeden i drugi przesympatyczny. Nie mieli problemów z tym, że. to chcę zdjęcie. Absolutnie. Zresztą Charles Martinez zapytał się, jak się nazywam, i wypowiedział, wypowiedział powiedział jedno takie zdanie, w którym mówi, że. Ja, yeah, it's me, Mario, and it's cool, chyba. It's number one. Haha. Ha. <grym> <grym> I mam to nagrane, o, więc piękne. to jest taka pamiątka. A możesz tego użyć? Czy, czy... Oczywiście. O, to już... O. Wid, widzę, co się będzie działo. O nie, to takie celebryctwo, to, to wszyscy szanuję. Ale ja ma oki, zazdroszczę. No po prostu tak zazdroszczę. Przesympatyczny facet. No tak, ale chyba to chyba nie jest tak, że taki zwykły człowiek podchodzi do takich ludzi, no nie? to musisz być z branży, prawda? No musisz być prasa branża, mm. tak, bo oni się kręcili w tej strefie biznesowej, do której mieli wstęp dziennikarze a mm. plus branża, bo tak, to nie chodzili sobie po halach tak po prostu no, no by ich tam więc kostu, nie no zjedliby ja na pewno to, to... myślę, że po tysiąc, tysięcznym zdjęciu czy milionowym czy ile tam jest osób <głos》>, mieliby wszystkiego dosyć, to też tak Ale no tam ale jest faktycznie. od cholery osób no wierzę, wierzę a czy sama biznesowa w sensie, no bo ileś pierwszych dni było tylko i wyłącznie dla dziennikarzy, tak? Jeden tylko. A, jeden tylko. I był no. duży tłok? Dużo jest yy, prasy na takim wydarzeniu? Ja, tak, ja przez chwilę się zastanawiałem, czy to na pewno jest tylko prasa. Bo staliśmy, <głos> staliśmy w strasznej kolejce. Skandal. No, w, tak naprawdę mieliśmy na dniu prasowym pierwszy slot na dziewiątą. Drzwi się otwierały teoretycznie o dziewiątej. Weszliśmy przed dziesiątą dopiero. Wow. Było, no, było strasznie, strasznie dużo ludzi. Później to już się jakoś rozbiło. Prasa miała też inne wejście, więc w ciągu dnia było też łatwiej wchodzić, jak sloty były na późniejszą godzinę, ale od cholery ludzi. Bardzo, bardzo dużo. Przyłoniały się pierwsze takie wejście na gamberiadę dawno temu. Też takie tłumy były pod tym. <śmiech> Może to być <śmiech> sami ludzie... No, na WGW też są przecież zawsze tłumy. No, zawsze jest, no. Ale nie, na WGW była duża różnica między tym dniem prasowym a dniem takim zwyczajnym Tak, między dniem prasowym a, a dniem typowym dla zwiedzających była różnica i to duża. Na PGA też, powiem wam, że pod bardzo, znaczy to w ogóle dużo przyjemniej jest dla mnie przychodzić po tych halach, jak one są takie puste jeszcze, niż pełne ludzi. PGA jeszcze jest bardzo specyficznym wydarzeniem godowym, więc... Zwłaszcza w połączeniu z tą akcją od youtuberów. O Jezu, to jest takie że Nie gniewaj się, Kubuś. <głos> ja pamiętam Ale, dwa ty, ty... lata temu, jak t volt rozrzucał koszulki wszyscy za tym t voltem tak biegali. O mój Boże, youtuberstwo i to Stars for Fans, czy jak to się tam nazywa. Tak, tak, tak. To jest to właśnie. To jest okropne. Nie, ja nie zapomnę, jak siedziałam sobie w Nagiku na punkcie Info, Przychodzą do mnie dzieciaki lat 7 na oko i, miały do, i te, te dzieciaki miały do mnie ogromne pretensje, że nie wiem, gdzie jest mecz youtuberów w piłkę nożną. A ja siedziałem na Game Industry Conference, a dzieci do mnie sapią. Wspaniałe wydarzenie. No prawda jest taka, że właśnie YouTube, no to głównie młoda widownia jest jednak. No nie? Chyba te wszystkie. Kuba, nie obraź się oczywiście, ale nie wiem, jak to jest. No, starszy. Kuba, jak twoja widownia? To czas... nie, no, nie jest taka najmłodsza. Bo ty pewnie masz taty, możesz zimach. powiedzieć nam z ciekawości, bo to jest interesująca rzecz. Pamiętajcie o tym, że część użytkowników przekłamuje datę urodzin. Pamiętamy. Mhm. Głównie, że po to, żeby mieć jakieś nie? <laughs> Dobra. U mnie jest chyba średnia 25-34, ale zaraz jeszcze wam to potwierdzę. A to wydaje się taka fajna, fajna średnia, moim zdaniem. Łapiemy się. Czasem, ja się na, stream, na, pewno. czasem na streamach się zdarza, że jakaś gimbaza wyskoczy, ale tak, tak. wydaje mi się, A, że teraz. jest tak spokojnie u Kuby. Nie ma takiego Demografia. gimbusiarstwa. Poczekajmy, Uf, poczekajmy. Nie. Tak, więc coraz silniejsza jest grupa 18-24, bo to jest 30%, ale i tak dalej, prawie połowa to 25-34 lat. To ładnie, to naprawdę bardzo fajna widownia. Ej, słuchajcie, w jakim wieku są gracze w Destiny? Bo tu mogą się szale przeważyć po tym, jak Kuba zrobi konkurs. <grym> Ej, wiesz Pytanie, co? czy rodzice to dają różnie. pieniądze na gry, czy nie? <grym> wiecie co, ale ja wam powiem, Ale że mi się wydaje, że Destiny gają stać. Znaczy właśnie tacy dorośli już ludzie, bardziej mi się kojarzy. Też mi się tak wydaje. Wiecie co, ale to mówię, bardzo różnie, bo dokładnie pamiętam, że ja grałem w Destiny 1 na, na Xboxie One, i, i graliśmy ze znajomymi no i szukaliśmy osób też do, do rajda, nie? No i znaleźliśmy e, osobę i się okazało, że to jest dziecko, które gra na koncie taty i oni razem we dwójkę grają, nie? No jest. i to jest super to ekstra I, A później nie? się okazało, że te dzieciaki mają w ogóle gildię, która, uwaga, uwaga ma 500 członków I to są takie gildie dzieciaczków w Gildia dzieciaczków Destiny i wiesz, i wchodzi ci taki dzieciaczek i mówi, o siema Piotret, będziesz drał ze mną trotę? Ekspert, <śmiennie> <śmiennie> <śmiennie> ekspert od razu, nie? No ale to trochę nie tak wyglądało, nie? No i mówię, dobra, to może to był zadrać, nie? No i idziesz i wiecie co się robi? Wyłączacie w tej chwili czat. Bo w sensie się voice, nie voice -a, voice -a, tak? Wojca, nie da się jej w ogóle słuchać Niestety, to jest bo ja, ja, bym tego też, ja bym też tego chyba nie zniósł Ja tam byłem tak spokojnie na tym czacie Ai, Słuchajcie, idziecie na rajd, czy coś takie, czy Nie wiem, jak to się tam nazywa w destinie. A ride, masz tak. radzenie, że wyprowadzasz wycieczkę w że jesteś, że jesteś, A wiesz co, to bardziej Ja byłem tą osobą, która, którą się wyprowadzało Wiesz, ty idziesz, ty idziesz Aha, i nie masz dobra. pojęcia, w którą stronę. On... Piotr, chodź za mną, nie? Tutaj, tutaj stoisz i tu szczelasz, nie? <głos> Ale bo, bo te dzieciaki mają po prostu mnóstwo czasu, no wiesz, tłuką dużo tak, więcej niż my wszyscy razem wzięci. No, taka jest prawda, no. To prawda. No, Jeśli no... nie tłucze ośmiu godzin na etacie, no to masz czas na gry, nie? No. Taki live, takie Ej, realia. Ja pukę, a mam dużo czasu na gry. <głos> no a i zaburzasz tam statystykę. Co tu się Ani, stało no? właśnie? Kochanie, niektórzy przy świecie mają życie. Wszyscy mają moje życie i wszyscy mamy życie, wszyscy znajdujemy czas. Ja też tam walczę o każdą godzinę tak. Z budem, na przykład, żeby się bać znowu. No ostatnio ze Ale że mi odebrała, wiecie, dla imprezę ostatnim strojem więc się będę trochę Oj, teraz. Co tam, co odebrała, proszę No nie, cię. i nawet tutaj mamy dramę, no. Tak. Ja mam <śmiech> I jeszcze Ja mam jedno pytanie, miał być spokojne drugi. miejsce, tu jest zero dramy, tu jest wszystko miło. Dolmu pioregu, miałeś coś fajnego. Tak, mam jedno pytanie. E, przy stoisku Microsoftu, czy mm -hmm. był Age of Empires, ten remastered? Tak. Był. był bo to było jest, stoisko. Bo ja, jak zobaczyłem. A o remastered wiedzieliśmy, że wyjdzie już na E3, naprawdę. A to będzie na konsole? Nie, Nie, to będzie dra A, no, będzie tak Windows 10 Only w ogóle i to jest dra, dla której trochę rozważam kombinowanie z zakupem jakiegoś mocniejszego PC-a albo nawet Windowsa na Macu, uh, bo Age of Empires jest drą mojego dzieciństwa. A tak się ja, zmienia na tym podcaście, kiedyś taki Piotrek. był ten Słuchaj, od Dominika pożyczysz konsolę, ja ci pożyczę laptopka. A nam pożyczysz Switcha, podzielimy się nim. O, właśnie. Ale wiecie, co mnie najbardziej zainteresowało? Że Microsoft w ogóle chce odświeżyć całą serię w ten sposób, że nie że będzie remastered. Wiecie, że robił czwartą część? No tak, tak. tak. Relic, Relic Studio robi. Dla mnie to w ogóle jest wow. Relic to jest od Łotchemena 40 lat? Tak, tak przecież Dokładnie jest, tak? tak. Nie, oni no znają się na rzeczy, na pewno zrobią. Znają to się dobrze. na rzeczy, dlatego hmm. bardzo, bardzo jestem na plus, jak zobaczyłem ten trailer. Mój tata, jak pierwszy raz zobaczył, właśnie z nim oglądałem, oglądałem i tak mówił. O kurde, husaria. Nie, e, mówię, Piotrek, mam dać ci pomysł. Słuchaj, już masz sponsora tego mocnego peceta. Już masz sponsora. Powiedz, że Tato, to będzie dobrze no działać. Nie, wiecie, jak no mój tata zaoferował. O, super, fajnie. Będzie, będzie na konsolę? Nie, tata, bo to przecież... Dra... Mówię. A to ja poczekam, aż będą konsolę i myśl... Wyjdzie y na Switch. Nie, jak wyjdzie najzbocsza, nie? Nie, jak wyjdzie Chciałabym, żeby swój ojciec kiedyś to powiedział. Kup, jak wyjdzie na Switch. I co, Piotrek, nagraj to, to dodamy jako taki jingle. To było wzmocne. <śleskit> <śleskit> to, to, to, to jest ja się zapowietrzyło. <śleskit> no właśnie widzę. Słyszę widzę, właściwie. no gratuluję. Wiesz, na jakichś tajemnych kamerkach jesteście, tak? No, o tak? oczywiście. <laughs> o, czyli... Jejciu, Damestom, wielkie targi, masa Ja się zastanawiam, czy pleps tam może jechać. W sensie myślę o sobie wyłącznie, żeby było jasne. Taki zwykły Kowalski. No tak jak sumie... mówiłem, tak. Tylko Masz, trzeba ale... kupić wyjściówkę. Okej, hmm. okej. Okay, okay. I to bo chyba ja, w ja miarę szybko, w nie? Roku. Bo one się dość sprawnie wyprzedają. Ale ja to zróbmy plan teraz, zróbmy tę te deklarację na odcinku, już szeroko idziemy na Gamescom i ten. I sami coś będziemy coś mogli powiedzieć. Chociaż to nie znaczy, że Kuba mówi nieciekawie, że było jasne, ale fajnie tego dotknąć i doświadczyć na swojej skórze. Naprawdę, ja, ja już się jaram, ja bym chciał tam pojechać, zobaczyć to wszystko. Nie wiem jak wy. No Sam z chęcią bym zobaczył to, to wiel te wielkie hale. Nawet no, przebodaj ten niemiecki nie? szendobelski, że tam <laughs> przypychają. Właśnie Bo przy, to nie Większość gier w ogóle jest spuszczana w języku niemieckim, nie? A nie do końca. Część faktycznie ma niemieckie napisy, ale to jest promil. Promil. Aha. Większość jest po angielsku. Okej. Okay. Nie, bo tak, wiesz, zawsze, zawsze jak gdzieś oglądamy gdzieś gameplay, z gdzieś to ona patrzę tam, wiesz, nie, niemieckie w ogóle UI i ten. sporo. Mnie, mnie zostawia coś innego, bo Niemcy zawsze, znaczy niemieckie wydania gier zawsze słynęły z tego, że wycinały brutalność i w ogóle dziwi mnie, że w GIF kolonii takie ten, takie, taka impreza znalazła swoje miejsce. Jestem zaszokowany tym cały czas. Że taka wielka, tak się fajnie rozwija, i tak dalej. Nie wiem. Jak no, to w się tym stało. roku była pani kanclerz przecież nawet na Dębcu. Na tak, ogóle. tak, pierwszy raz. No to już to znaczy, że ta impreza już jest istotna, jeżeli. Cudzo, e... chwalicie swym się nie zajmujecie. Nie no, patrzcie, GYW... jak się pyrką rozwija ostatnimi laty. Myślę, że w GYW, ja pamiętam powiedzieć. jeszcze, jak pyrką w szkole był tam na nadępny. gdzieś. O mój Boże. Czasy. Że, te, że, że dziwne, że takie tatki znalazły swoje miejsce. zobaczcie największy festiwal fantastyki tu w ogóle w kraju zrobi się w Poznaniu nie na przykład no. Warszawie, więc Nie ja mi się w ogóle podobało y, pa, pamiętacie ten dowcip prymaprylisowy, że WGW i nie w Warszawie no ale tak to było było. Takie, ale tak spojrzałem i tak tak myślałem w sumie no, Ale MTP na się nadaje, nie? Tak. Napój jest Wrocław, chociażby. By było dalej w WGW. Ha? No, no ha. tak, tak, tak. Nie, no, nie, niech Jakby niech we wrzeszczu nie było, było, też by było w WG W. Games Week. Ej, to brzmi pięknie. <laughs> Ale no, fantazujemy no. dzisiaj szok. Faktycznie. Tym razem nie mamy renesansu koni. No pozwól nam zaszaleć. <laughs> Ale to, ale to jest prawda. Naprawdę w większości gier teraz widzę, że ten kąt się pojawia. Ja to jeszcze Kubie zazdroszczę tych widoczków i tego zwiedzania, bo naprawdę fajne zdjęcia widzą. Oj. Tu jest styka bomba. Jest... <laughs> Ta katedra w Kolonii chyba jest najbardziej taka monumentalna. Tak, no to trudno jest ogarnąć wzrokiem, a o zdjęciu to równie dobrze można zapomnieć, chyba, że z daleka to to my dobrze wiemy, jakie ty masz z tej katedry z kolonii. Tak, one on myśli od ciebie z grupy. tak. Wszyscy dobrze wiemy. Nie, no warto jest jechać. Warto jest jechać, zobaczyć. Jest super. No robi to wrażenie i jest to jedyne takie doświadczenie, kiedy można zobaczyć tyle tych gier naraz przed premierą i nawet no właśnie, spotkać takie osoby właśnie jak mówiłem no tak, bo my tak zwykli ludzie oglądamy to sobie tylko przez trailery tak naprawdę, ewentualnie później będą relacje i twoje relacje tak naprawdę, ale jednak doświadczyć tego na, na miejscu to jest rzecz chyba wyjątkowa i ja bym bardzo a chciał słuchaj, pojechać, naprawdę mm -hmm. a ty się bujałeś tylko w tym biznes czy też odwiedziłeś te hale, kiedy ludzie byli? Byłem, Żeby, byłem na tych halach. Na ten klimat i w ogóle jest taki faktycznie klimat growy, latają cosplayerzy, tutaj ludzie ze sobą, tam cudawianki ku u nas na tych WGW. Tak, tak, tak. Czy tak. sztywniej jest? Nie, nie, nie, jest pełny luz, jest, tam jest masa ludzi, zresztą tam się idzie z falą, bo korytarze są wypełnione ludźmi po brzeg. Jest, była wioska cosplayu, na której ludzie się gromadzili, Square Enix zresztą gromadził w swojej strefie cosplayerów z Finala. Ale tak, cosplayerzy przechadzali się też po korytarzach, siedzieli sobie na dworzu, jedli sobie, no przeplatało się to środowisko między właśnie gracze, cosplayerzy, wszystkich można było spotkać po drodze. A nie wiem, czy właśnie była mowa o niemieckim, a ja zadawałem połączenie, więc może powtórzę pytanie, jeżeli zdubruję to do mnie, to wytni. Bez problemu po angielsku się dało porozumieć? W zasadzie tak. Zarówno prezentacje. obsługa targów, jak i... E, wszystkie osoby, które pracowały przy tym były w stanie dogadać się po angielsku. I słuchaj, prezentacje te biznesowe, wszystko po angielsku szły tak, żeby ogólnie szerzej było, szerzej mogli to odebrać, czy też było podzielone na przykład część po niemiecku Nie, i tam przed jedną godzinkę po angielsku. Rewelacje. No tam się zjeżdżają mhm. ludzie z całej Europy i świata, więc tak naprawdę tam no przyjechało Digital Foundry przecież, żeby sprawdzić Xbox One X i Skyrim na Switchu. No... To, jest coś. to już wrzucali tak. chyba nawet screeny, nie? A propos Tomb Tak, wrzucili Tomb już analizę. Tak, dokładnie. To, to, to, to, to, to, to Ja właśnie ten zastanawiam jeszcze od tej strony fanowskiej, że kupujesz faktycznie wejściówkę i wchodzisz tam, to też jest tam po angielsku. Odjętowałeś się? Czy słyszałeś tylko niemiecki, na przykład, przechadzając się między... Głównie słyszałem niemiecki. To a tu już smutniej. <głos> bo się zastanawiam <głos> nawet, czy na naszym WGW przecież, jakby były te prezentacje ale to jest taka impreza bardzo lokalna no już też się nie oszukujmy, że to ktoś z zagranicy do nas przyjedzie no raczej może myślę, być że to jest kwestia mniej. jeszcze może trzech lat paru lat, to wiadomo no. to, to każda impreza musi swoją rankę wypracować przez pewien czas ale póki co WGW idzie bardzo dobrze mamy kciuki i się widzimy na kolejnej edycji prawda Kuba? no oczywiście tylko musisz wziąć swoją tą i ja do, sel do selfie znowu. Wezmę. Mam. Mój kij do selfie ma Piotr razem z moim kablem. I co roku na, WG, na tym, na Pepalty, coś zostawiam u niego. Jak nie kij do, do selfie w zeszłym roku? W tym roku jest kabel. Dwumetrowy. Oddam ci wszystko na WDW. I saszetkę Wodku. jeszcze z lekami zostawiłaś. A to już przyjechała. Dziękuję, ja Pawciu. Ja bym tam poszedł trochę <laughs> dalej i tam bym się drona strzelił do selfie. Już tam bawić jakieś kijki. Hmm. To ja byłoby coś. Powiem wam, że w Warszawie dronem. z dronami jest ciężko, tam są różne strefy powydzielane, no. więc nie wiem, no, co tak, jest Tak, tak, to już generalnie jak, jak się lata dronem, to nie jest się tam, tam dzieciaczkiem z dronem, tylko pilotem drona i na to są uprawnienia. Operatorem bezzałogowych statków Aż po, tak? powietrznych. Tak. tak, coś takiego jest teraz. No. No. Kumpel robi uprawnienia niedawno, więc wiem. Prawko, Ale na pewno prawko, na halach WGW nikt nam nie da, jak będziemy latać dronem. <laughs> Na halach w GW to ci zabezpieczenia dron włączy i nie będziesz mogła w ogóle Aha. polatać. Diana wjechałaś do tunelu. Dron jej odleciał. No, Ale to daje tego faktu, jak to Kuba suspensu, bo zaczyna słowo i akurat jest ta utrata transmisji tak w do, ta, takim dobrym momencie, kiedy dramaturga rośnie. No, także... Ja się nie mogę doczekać w WGW, bo to jest impreza blisko i z autobusem podjadę. No właśnie, Też czekam możemy. Bardzo. wiecie co? Jak jesteśmy tutaj w chwilę, to możemy się zastanowić w ogóle, co będzie na WGW. Bo to jest naprawdę już niedługo, a, a tak mi się wydaje, że na pewno Asasyny i, i Uncharted Lost Legacy to to na pewno Też będzie. jestem ciekaw, co nie, będzie. Nie, czy to ja, to ja wiem, to... czy Uncharted w październiku jeszcze będzie kogokolwiek Będzie, bo rok temu ja sobie przypominam, Przypominam sobie Uncharted 4, które też miało, było już wiecie, miesiąc po premierze, a oni normalnie wsio i rzucili Ja jestem ciekaw, czy będzie problemu. tyle vr co było w zeszłym roku. Właśnie, właśnie powiedz to Kuba, po właśnie Kuba, dobra. dobre pytanie w sumie mi tak naszło. Dziękuję Dominik za dobre pytanie, sobie no. podziękowałem. <laughs> czy, czy faktycznie wiary są widoczne? Bo dużo ludzi mówi, że już vr -y umierają. Jak ty uważasz? mało było tego widocznego na targach Z dwa stanowiska z PlayStation VR żeby ograć Fallouta i Skyrim'a Kurczę. i chyba tyle może jeszcze na strefie biznesowej były jakieś pokazy ale tak na strefę konsumencką to się raczej słabo sprawdza przy takim przemiale ludzkim nie to, to się zgadza to się zgadza No, czasami to tak próbuję wieszczyć różne rzeczy i, i wieszczymy ostatnio że VR tak nie bardzo no zdecydowanie nie bardzo. HTC w zasadzie chce sprzedać całą dywizję zajmującą się VR-em, bo im nie idzie. O, no hej. to też o czymś świadczy. No, nie no, no. najlepiej świadczy no. to jak na stomie też od, o, e, e, HTC odgłosiło, że że Viwa będą sprzedawać no właśnie e, 100 to dolarów taniej. No. A ta podwyżka, ta podniżka podniżka, boże, obniżka o, okay. jest spowodowana <laughs> tym, że im idzie tak fatalnie. Tak, tak, tak. No A to był siedzieć? bardzo drogi headset tak naprawdę, chyba najdroższy z tych wszystkich takich dostępnych. Ale dla mnie najlepszy. No wierzę, wierzę, zresztą też bawiliśmy się wiele razy w różnych okolicznościach i, i na razie wydaje się najlepszy. No ale dalej ta cena jest y, dla takiego zwykłego Kowalskiego masakryczna tak naprawdę, z żeby zacząć to tego co to Oculus rezygnuje z robienia headsetów, tylko będą robić takie okulary jakie są do Gear VR. Halo, halo? Halo, halo? Już wróciłeś. No. Już wróciłeś. Ty, Ty a, a też do, cały... też suspensu. Dokończmy się, Kuba, tak. jakbyś mógł. A to dziwne. Z tego, co słyszałem, to Oculus ma też teraz się skupić na robieniu takich okularów, takich w zasadzie pokrowców na telefony, jak jest Gear VR. A, tej okay. w tym stylu. Tak mi się wydaje. Hmm. No to ta branża, no jestem ciekaw, bo teraz, nie chcę skłamać, ale teraz będzie przecież VR da jest niebawem, albo już był, chyba dopiero będzie, ale totalnie branżowa impreza, jestem ciekaw co tam będzie się działo w sumie. No ale ceny, ceny biletów są tak okropne, w zeszłym roku tam jeszcze były takie wejściówki dla normalnych ludzi, a teraz jest typowo branżowe, więc ja mam trochę wrażenie, że VR zejdzie po prostu na zastosowania profesjonalne, po prostu. Tak, ostatnio taka myśl mi zakiłkowała, no, że... Więc to VR myślę, że od początku był, miał złe zastosowanie, bo dry się do tego nie nadają i dlatego bardzo szanuję pomysł Microsoftu z Hololensami. Mm -hmm. Gdzie oni od początku powiedzieli, że dry to może nie bardzo, niby Minecraft jest. Zdadza nie się. Nie tylko, tam też jakieś drobne gdy testowałam na... Tak, no ta, ja... drobne, drobne giereczki są, ale... To nie jest jakby główny kor tego sprzętu, tak? W sensie to taka najważniejsza funkcjonalność. Najważniejszą funkcjonalnością właśnie mają być e, medycyna, e, budownictwo. Ma być budownictwo, chemia. W tych dziedzinach chcą wykorzystywać Hololensy i co ciekawe Hololensy już są wykorzystywane w medycynie w Polsce. No, Ostatnio to gdzieś, mm -hmm. No, z, z, widziałem, że przy operacjach y, wykorzystują, bo dzięki temu mogę zobaczyć sobie model 3D y, danej części ciała nie i odpowiednio tam wcześniej. Trafił mm -hmm. fajny pomysł. Wiecie co, może, może gdyby. Ja powiem tak, gdyby ten PlayStation VR kosztował 500 zł, to ja bym kupił. Zaryzykowałbym. Myślę skoro mam już tą spotojnie. niestety to tak jest na drogi szło. po prostu, żeby to musi być tanie, to musi być tak tanie jak kinek. Kinek był też, nie pamiętam ile kosztował tak na start, ale chyba to około, gdzieś koło tego Sze no. 600 zł no. Tak, a tak. potem no, był w bandach z konsolami i, i, i jako, jakiś ten sukces ten pierwszy kinek miał po prostu zabity przez Microsoft, ale trochę tych gier było na Xboxa 360, to nie było pięć gier na krzyż, tego było sporo i całkiem fajnych nawet nie, była taka chodzona. Kung nie, fu, to trochę impact. było i później było kinek Star Wars i wtedy to, to, to, było, to był właśnie ten moment, w którym to wszystko umarło. Tak, ale moim War zdaniem to, to zabił twórca po prostu sam ten sprzęt, bo przecież yy, raczej twórcy chcieli robić gry. Znaczy w sensie yy, Microsoft, tak, bo twórcy chcieli robić gry. Nie wiem, dlaczego to ubili, ale to tak jak słynne nasze dywagacje, dlaczego Sony ubiło Wite w, w Europie. No, nie? To jest to samo. Że, że nie rozumiem. Czasami biznes... Yy, no nie, nie wiem, jak decyzje jest. Czasami klienci biznesowe. nie rozumieją biznesu, no, no najczęściej, no na tym to polega. Może po prostu za mało pieniążków by było. Naprawdę, gdyby kosztował 500, kupiłbym na pewno, żeby sprawdzić. Zresztą jest szansa, że będę mógł się pobawić trochę dłużej y, tym PlayStation VR i wam powiem, co to znaczy, jak się długo na tym pogra. Myślę, że i nie jest dobrze. <śmiech> <śmiech> Chociaż Superhot był świetny. Grałem Superhot'a na Pixelu. Tylko to nie było na pierwszym VR, ale z tego co wiem jest, tylko tam trochę gorzej działa, bo te mówi nie dokładne, to mi się grało rewelacyjnie. Tylko no znowu kwestia wejścia w to, bo to jest mała gra i żeby w nią zagrać trzeba wyłożyć, nie wiem, strzelam z sufitu 8000 na start. Gdzieś z dobrym PC tem, jak się nie ma peceta rzecz jasna, no to jest, to jest nieosiągalne. Także nie dziwi mnie, że na Gamescom jest mało wiarów, tak naprawdę. Zobaczymy, co będzie nie. na nowym WGW. Właśnie, też no mnie właśnie to, nie to, nie to, to jest jestem bardzo ciekawy. No I jedna z rzeczy, których ja jestem ciekawy, to czy w tym roku w końcu będzie tak normalnie Nintendo w sensie. Będzie. Wiecie? Będzie. A, mam nie będzie. To super, bo, bo tego mi brakowało e, bardzo. Pamiętam. Zak że... Zakładam, że Piotka nie będzie się dało wyciągnąć z tej strefy, tam łódki na Ja no wiesz, ja i tak biorę ze sobą suitanie. <głos> to tyfuska. jest przysłowiowe badanie drzewa do lasu, tak? <głos> tak, tak. O, ale ciekawostka, ja zabrałem 3DS-a ze sobą na halę. I o, no, leciały no, street pasy. Miałem ponad setkę Ładnie. przez cały tydzień. No. Ja ty zabrałam nie, na RP4 nie i nie miałem żadnego smutek. No, no, bo ja nie zabrałem swojego. No właśnie, byłby ten jeden. <głos> To jest właśnie jedna z funkcjonalności Switcha, której, której mi brakuje. Te, te street passy jednak. Taka drobna rzecz, a jednak fajna by była. No, ale a, pamiętaj, co? to jest mm -hmm. hybryda, a nie handheld. Tak, tak, ja wiem, ja wiem. Ale mówię, to jest rzecz, która, którą mogliby jakby dodać, nie? Że, że wyjmujesz i możesz iść o gdzieś tam przypadkowo ci łapie i najfajniej jeszcze jakby to działało w kompatybilnie z 3DS-ami, byłoby cudownie. Ale powiedz, Piotr, jak to by się zdarza na tym Switchu po prostu grać tak w komunikacji, po prostu, a tak. teraz nie... Tak? Ja to gram codziennie, jak jadę do pracy i wracam. Okej. Okay. Jak Piotr, ja gdzieś siadę, to, to, to wiesz, ja siedzę niby w domu, tak, pracuję z domu, no wiem, ale wiem, na wczoraj jadę jadę do babci, czy nawet jak jadę zdarza mi się jeździć po prostu do Klina komunikacją miejską, no to ja biorę ze sobą Switcha i sobie na Switchu gram. A bez chyba on jest wygodny tak do takiego grania, bo ja trochę miałem 3DS-a od Huberta pożyczonego, tam skończyłem w sumie dwie gry. Piotr w razie tak, konsola Huberta, gry Piotka, dzięki Piotrek za grę. No problem. Teraz <grych> I, a nie i, ma. I to było dla mnie ta wielkość tego 3 ds bo to był ten, ten mniejszy, nie ten XL i było mm -hmm. idealnie, ale jakoś ciężko mi się. na też zresztą gram w komunikacji spokojnie to mi się zdarza i kolejki są super ciekawe jak się ma dobrą konsolę przy sobie, polecam To prawda. No, w, w, w ogóle poczta już nie jest straszna nawet, najgorsze kolejki na poczcie są spoko jak się i zaległości ale jakoś dla mnie switch wydawał się taki ogromny jak tam widziałem jak na perkonie się widzieliśmy z Piotkiem wszyscy, wydaje się taki ogromny z tymi joyconami, mało poręczny to tylko tak się wydaje, to jest bardzo ergonomiczne urządzenie Mm -hmm. no te, tez, też mam takie wrażenie, że to jest, ty, ty, ty, to daje jasne, w porównaniu do Vita może się, ono jest większe w porównaniu do Vita, no, no jasne, nie? że jest no, większe mm -hmm. Mm -hmm. Ale, ale pod względem właśnie takiej ergonomii jest, jest naprawdę, naprawdę spoko wiesz, jakbyś dostał ode mm -hmm. mnie na przykład tego mojego 3DS XL to, to byś też powiedział, że o Jezu wielkie nie? no paletka, no, od razu myśl pierwsza myśl, Pier, pierwsza myśl. ale naprawdę ono, ten 3DS XL jest też bardzo wygodny i, i nie, bardzo dobrze mi się na nim drało. Ja tam, ja tam nie jestem jakimś wielkim orędownikiem Nintendo, ale cieszę się, że ten Switch powstał, bo może coś się ożywi wreszcie na rynku handheldów, chociaż nie zanosi się specjalnie. Raczej Nintendo będzie królować, ale nóż widelec, może coś się zadzieje może nawet Sony się obudzi, chociaż wątpię. Tak raczej tak mówię, bo, bo trochę w to wierzę, no ale nie, nie wydaje mi się już teraz po tym czasie. Powiedz, Kuba, tak jeszcze pewnie do końca się powoli zbliżamy, też nie mm -hmm. chcemy Cię zamęczyć. Co Ci się najbardziej podobało na Gamesconie? To pytanie jest ultra generyczne, ale na pewno coś takiego jest. To teraz pewnie powiesz, że wszystko. No na pewno podobała mi się możliwość zagrania w te tytuły dużo, dużo wcześniej. A... Podobał mi się rozmiar sam tej imprezy, to znaczy to było oczywiście dosyć męczące przechadzanie się po tych halach w tę i we w tę, latanie ze, ze spotkania na spotkanie, ale podoba mi się też ta różnorodność, którą mogłem tam zobaczyć. To było znacznie bardziej, chciałem powiedzieć kolorowo, ale nawet nie o to chodzi, chodzi mi o to, że jednak Ludzie przychodzili tam niekoniecznie w cosplayu, ale też jakoś dziwnie poubierani. No ale sami cosplayerzy też byli na mega wysokim poziomie. To była taka faktycznie impreza growa, którą zawsze chciałem zobaczyć. No to na pewno nas wszystkich zachęciłeś, żeby spróbować swoich sił <grych> w dojeździe. No polecam. Naprawdę mhm. warto. No to Pojedziemy na pewno i, i zobaczymy. Nie jak no ja to... już ja uważam, że to już jest deklaracja, że po prostu robimy to, bo to nie ma co tam gdybać, skóst trzeba jechać i już. No, Zresztą to właśnie E3 jest. Ja uważam, że E3 jest w ogóle nieosiągalne. Zresztą wiele doniesień jest taki... nie wiem, czy byłeś na e 3 Pewnie byłeś. Nie, jeszcze nie, nie ale słyszałem, jeszcze. że jest bardzo przec przecenione. Takie, dokładnie. Takie uh -huh. overrated w ogóle. Przyszko to tak. był na E3 przecież. No, ale tak, no, ja mówił, no. że Gamescom jest dużo lepszy dla niego. O, to dobrze wiedzieć, bo jednak Stany są ciężkie dla Europejczyka, żeby tam dotrzeć, ale no, Niemcy spoko, to nie jest żaden problem, żeby tam się przemieścić i nie ma jakiejś bariery, nie trzeba oceanu przebywać, żeby tam dostać się, więc... Jeżeli chodzi o skalę imprez, to się właśnie śmieję, że na blisko nie będę na podróży poślubnej. I jak do tego doszło? Czy znaczy dojdzie? To jest znaczy, ciekawe. No, nie wiem, jeszcze się na ślub nie zanosi, więc może tego czasu oszczędzimy na ten wyjazd. <śmiech> ale że nie kraj, że, wiesz, że chodzi o taką skalę wyjazdu, że taki wielki super hiper wyjazd w życiu, no to właśnie na no, BlizzCon jako konwent w Ameryce no to właśnie jest hmm. Właś... pomysł. no oryginalny, kurczę, jakie to, jakie to padają ciekawe rzeczy dobra, ale Gamescom takie obecnie jest najfajniejszy nie, ogóle jest najfajniejszy <śmiech> Gamescom jest osiągalny, <śmiech> jest tak na co dzień, o to chodzi nie, okej, okay, okej, okay. ale nie da się ukryć, że GamesCon jest dużo bardziej dostępny dla nas no ja, się, ten ten się. I dlatego warto, ja bardzo chciałem w tym roku, a jakoś tak nie było projektu, żeby tak ruszyć razem, bo powiem wam, że na pewno jest bez sensu grać na Gamescom w ogóle solo, to chyba jest głupota zwykła, bo pewnie się w kolejka będzie stało i się mało zobaczy, bo nie rozdwoimy się tak, ale żeby pojedzie się dużą ekipą, to można się podzielić, każdy ogarnie kilka kolejek i jakoś to będzie jest szansa zobaczyć i wymienić się doświadczeniami, ale solo tego nie widzę specjalnie. To jest tak jak pójść na tweetup, nikogo nie znając. To jest podobna historia chyba. Nie, trochę źle. Źle? Oto to nie. Bo z Twitterem <laughs> jest tak, że idziesz i poznajesz tych nowych ludzi, a niestety przy takiej imprezie jak która jest cholernie wielka, nie ludzie, wszystkiego. ludzie poznają ciebie. Ludzie Odwrotnie. poznają ciebie, wiesz, mówię, nigdy nie masz szans odrać wszystkiego i to, to jest jakby 100% pewności. No wiem, Jedziesz wiem, i, też i to też jest taka wyboru, tak? To jest droga wyboru, ale no to jest, tak jak powiedziałeś, trochę głupota jechać na Damestrom tylko i wyłącznie po to, żeby tak naprawdę zobaczyć i, so i jechać solo, nie? Bo jak pojedziesz sobie drupą, no to się umawiacie, ty widzisz, idziesz zobaczyć to, ty idziesz zobaczyć tamto, i, i po prostu, wiesz, czas gdy się gdzieś tam rozpływa i później się wieczorem zbieracie i opowiadacie sobie o tych dzierczach, nie? O, tak, tak jak było na Perkonie, tak? Cała grupa chodziła razem i... i, i... Nie, to a teraz był z... Z... Z... Z... Z... Było źle? Nie, absolutnie. Nie było źle. właśnie... Nie, nie było na pr... źle. To, na Perkonie kilka samą... dni i to o to bardziej chodzi. Jeden dzień też za mało. Zdecydowanie. Na Pyrkon na pewno za mało. No, no, to taka dla mnie lekcja pewna, życiowa. Hmm. O, chyba wymyśliłem Kubę dostatecznie. Ja się dowiedziałem fajnej rzeczy, także ja bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Nie no, nie ma problemu. Cieszę się, że mogłem tu wpaść. Dobra. My też się cieszymy. My też bardzo właśnie chcielibyśmy tutaj Kubie podziękować, za to, że wpadł i, i nam opowiedział, jak to jest być na Dimstromie z różnych perspektyw, nie? Bo, bo to jest to biznesowa i, ta, i ta, ta ta normalna. To fajnie było też usłyszeć te, te, te różne słowa. Być, być może w przyszłym roku będziemy mogli się wymienić doświadczeniami to też jest, może będziemy na, wy, na wyższym poziomie już znajomości tematu. No tego wam życzę żebyście też mogli się wybrać, żebyśmy się spotkali w kolonii na schodkach pod katedrą i wypili piwo tak, no ubiegali no, razem wszędzie jak na pelkonie, nie, tak nie, razem nie to byłoby zabawne, było by zabawne to byłoby bardzo zabawne Słuchajcie, na, na, a ja na naszych drodzych słuchaczy tutaj będę odsyłał do kanału Kuby, który będzie podlinkowany w opisie. Oczywiście. Y, dodatkowo... Instagrama Kuby też oglądajcie, bo dużo fajnych rzeczy rzuca. Na Snapach ja Znaczy się nie Snapach, tylko Instastory, przepraszam. Instastory, tak. Stories, tak. To, to bardzo polecam. Dobry kontent. <laughs> no, dziękuję, dziękuję. Y, no i oczywiście wpadajcie na nasze strony facebookowe, te Twitterki na YouTubie, tam pewne rzeczy chwilę stanęły. Streamy będą, obiecuję, będą najprawdopodobniej gdzieś w połowie września. To mogę wam, słuchaczom, obiecać. Wracam ze streamami na pewno od połowy września. No i tyle. Ja myślę, że wszystkim tutaj teraz mogę serdecznie podziękować. I, i Dianie, która w przyszła w trakcie, tak, wskoczyła, i Ani, i Dominikowi, także... Dzięki, do usłyszenia. Dzięki, pa. Dzięki, do usłyszenia. Ja się no. A ja z naszymi ukochanymi słuchaczami słyszę się dokładnie za tydzień w 58. odcinku podcastu Gierkowcy. Cześć.